Witamy Państwa 2 sierpnia 2022 roku. Antywirus po tej stronie i gospodarz Zezowaty Zoro po drugiej. Świątecznie oflagowany, wrócił właśnie z rajdu powstańczego, także duch nie upada. Jeżdżę po wykrotach, po puszczach i po okolicach i zauważyłem liczne rajdy, m.in. rowerowe i piesze oflagowane, także pozdrawiam wszystkich powstańców. Czołem! Czołem! Duch w narodzie nie ginie. Wakacje już za połową, bo to już te kilkadziesiąt godzin sierpnia. Także w wyższych partiach gór noce są już bardzo zimne, bo to jest 12, czasem 10 stopni. Można zmarznąć. Co prawda nadrobione to jest około południa. Wtedy można się mocno spocić. Klimat mamy uniwersalny, bardzo wiele różnych pogód można tutaj spotkać. Korzystajmy zatem, bo jeszcze cały miesiąc, tak nominalnie tych wakacji, jeżeli w ujęciu szkolnym to weźmiemy. Niektórzy na urlopach już byli, inni dopiero jadą. Także tytułem naszego dzisiejszego spotkania jest sielanka. Sielanka w zapisie takim podobnym, do zupełnie innego zjawiska, a nawet y, państwa, to się w toku naszej y, dyskusji y, myślę objawi. Natomiast w tym czasie, kiedy nagrywamy tą audycję, Pelasia jest na wycieczce i w dalekich, y, wschodnich krajach odwiedza wyspy najrozmaitsze, między innymi Tajwan. Na wyspach Bergamutach jest kod, co chodzi w Butach, pamiętaj o tym. Z tego wynikają różne ciekawe implikacje, no bo nie wiadomo co z tej, jak ta bajka się skończy. Pozukiwaniom Podejrzewać... po nie było końca. Z obu stron. Także, także tutaj i samoloty startowały, i lotniskowce tam próbowały gdzieś się przybliżać, pozycję zajmować. No rozmaite manewry, a to manewrami z, z ostrą amunicją straszono Amerykanów dzieje się dużo. Jest to taki y, pokaz, jak te ptaki kolorowe y, pawie, pawie, takie mają właśnie zwyczaje, żeby się tak prezentować. Y, co z tego wyniknie? No, wydaje się, że nic poważnego wyniknąć nie może, bo sytuacja nie jest taka, ażeby tutaj jakieś wielkie sprawy rozpętywać. Natomiast jest to y, też okazja, żeby sobie parę uwag powiedzieć w obie strony i to zasadniczo się dzieje, bo strona chińska tutaj przybrała bardzo poważny wyraz twarzy no i tutaj grozi palcem w bucie zobaczymy czy, czy jakieś dalsze rzeczy będą oprócz tych manewrów z użyciem ostrej amunicji które mają się rzekomo od jutra rozpocząć jak, zoro, myślisz? Tak, one się rozpoczną jak najbardziej i tu może wystąpić komplikacja z, z odprowadzaniem samolotów z, z marszałek Parlamentu Amerykańskiego w powietrzu przez myśliwce chińskie, które pokażą sw, swoją moc, że tak powiem sprawczą i, i zarządczą w regionie bo Chińczycy oficjalnie poinformowali że takie Manewry się odbędą i że w związku z tym ogłaszają strefę zakazu lotów i właśnie dlatego wizyta wcześniej zaplanowana ramowo została tak jakby odwołana, bo w planie tego oblotu nie było na początku Tajwanu i on nagle się pojawił w trakcie właśnie ad hoc, tuż przed zamknięciem tej przestrzeni powietrznej, tak jakby wykorzystując tę otwartą furtkę przez Chińczyków, żeby no, nie cofnąć się, bo to byłaby też porażka dla Amerykanów, że ktoś im zwyczajnie może pokrzyżować plany, wizyty. Przecież wizyta dyplomatyczna delegacji Parlamentu Amerykańskiego na Tajwanie, wcześniej umówiona na zaproszenie tamtejszej pani prezydent, no nikomu nie przeszkadza, bo to nie jest wizyta militarna, ani wroga, tylko przyjacielska jak najbardziej, nie narusza żadnych sojuszy, no tylko może odrobinę denerwować zarządców w Pekinie, którzy mówiono, że ze wszystkimi sprawami dotyczącymi ich suwerennego terytorium należy się kierować z zapytaniami, ustaleniami do Pekinu. No ale przecież Amerykanie na to odpowiadają zgoda, ale przecież my nie podważamy polityki jednych Chin. Uważamy, że Tajwan niezmiennie należy do terytorium Chin, a to, że jest prowincją specyficzno, no to przecież nie ulega kwestii, bo, no bo jest po prostu odrębną prowincją Chin, e, która ma własny samorząd. No i ten samorząd nazywa się Prezydent, Parlament i tak dalej, więc my ten Parlament odwiedzamy, no i chcemy, żeby nam w tym nie przeszkadzano. No i na czym polega ten kodrenat? Amerykanie udają, że nie rozumieją o co chodzi, bo przecież nie podważali tej jednych Chin, do których się umówili, a Chińczycy na to mówią, no ale zaraz, ale no nie udawajcie, no bo przecież podważacie tę politykę, no bo z nami tej wizyty nie konsultowaliście, tak? Odwiedzacie nielegalną panią prezydent zbuntowanej wyspy Tajwan, no i nadając tej wizycie status dyplomatyczny, więc no no, albo tak, albo, albo siak, no. zdecydujcie się, no, ale żyjemy w te, tej schizofrenii już długie kilkadziesiąt lat, więc te, trudno z niej nagle wyskoczyć, bo wyskoczenie jest równoznaczne po prostu z konfliktem zbrojnym. Tylko na tej drodze się to odbędzie i obie strony są tego świadome. Dlatego jestem taniec na ostrzu noża, A Chińczycy od, zostawili to otwarte okienko, z początkiem tych manewrów dopiero jutro, tak żeby możliwe było technicznie wskoczenie przed tym faktem, ale chyba już nie wyskoczenie, bo Pelosi nie zdąży wyjechać przed otwarciem tych manewrów i trzeba, będzie musiała niestety zameldować się w strefie kontroli lotów, no bo przelot wokół manewrów wojskowych, no to no grozi śmiercią lub kalectwem, więc na pewno to się odbędzie. No i Chińczycy tutaj zrobią swoje korowody dyplomatyczne, będzie oficjalna depesza, Powiadamy od razu Waszyngton, że doszło do incydentu dyplomatycznego, bo ktoś tam nie chciał wykonać poleceń, służby kontroli lotów i tak dalej, i tak dalej. No że była konieczna interwencja myśliwców lotnictwa Armii Ludowo-Wyzwoleńczej no i tak dalej, i tak dalej. I to opiszą w swojej Trybunie Ludu, czyli Global Times dla użytku światowego po angielsku, żebyśmy wszyscy się dowiedzieli, jak to ładnie się elegancko odbyło. I to też będzie powód do swoich festynów chińskich, bo lud miast i wsi państwa środka się dowie, jak elegancko, ładnie i sprawnie armia i lotnictwo Ludo, armii Ludowo-Wyzwolęczej broni kontynentu, prawda? Są sprawni, silni, zwarsi, gotowi i tutaj wszystkiego pilnują, na pewno nie... Można spać spokojnie. to, to, to, i to wy... pojawiło się szereg filmów propagandowych, takich krótkich, dla ludu oczywiście, w których to pokazywana jest gotowość armii, szereg różnych rodzajów broni, manewry wojskowe, chińskie, Oczywiście duże oddziały w, w równym rytmie maszerujące. Także wszystkie te elementy y, propagandowe tam były ujęte. Y, I jeszcze w, w propagandzie pojawiła się ilość półtora y, miliarda, prawie czyli milion y, znaczy, y, 1400 milionów obywateli chińskich, którzy z uwagą obserwują poczynania rządu, który musi spełnić wolę ludu, że tak powiem, bo, bo takie reklamy się pojawiły, czyli jest zobowiązany do określonych poczynań. Tak, czyli zjednoczenia tej zbuntowanej wyspy z macierzą, tak jak to stało się na drodze dyplomatycznej z Hongkongiem, no to teraz na drodze najwyraźniej militarnej, bo skoro wyspa jest zbuntowana i zmilitaryzowana, no to innej drogi nie ma. I to wszyscy Chińczycy mają tego świadomość nieuniknionej konieczności dziejowej. No i do tego zmierzamy powoli. Dramaturgia temu towarzysząca w postaci tych wizyt i składania wieńców i przyjacielskich rozmów, no przecież służy tylko upiększeniu tego pięknego pogrzebu, bo... Prawda jest taka, mówiąc brutalnie, że rząd Bidena zasygnalizował już niejednokrotnie, że nie będzie bronił Tajwanu, jego tak zwanej niepodległości za wszelką cenę, bo ta niepodległość de facto i de jure nie istnieje, bo nie jest uznawana przez Stany Zjednoczone. To jest uznawana tylko półgębkiem i na półglistka, na użytek diaspory chińskiej, którą Amerykanie notabene podczas rewolucji e, komunistycznej w Chinach zwyczajnie zdradzili Czanka i wystawili go do wiatru e, po cichu wspierając e, e, e, Kuomintang, czyli, czyli komunistów e, i, i tego przywódcę e, z rewolucji, w, notabene finansowanego grubymi pieniędzmi i z Londynu, i, i z Nowego Jorku przy okazji, bo to się przecież za darmo nie odbyło. Ta cała rewolucja, ale to dopiero powoli przecieka do w wydaniach historii tak zwanej alternatywnej do wiadomości publicznej, że to się tak realnie odbyło. No, że wyspa Tajwan no to jest owoc tego kazirodczego związku finansjery międzynarodowej z komunistami, no, który się rozpoczął od rewolucji bolszewickiej, a kontynuacją tego była rewolucja chińska. No i ona się nie odbyła za darmo. Zwycięstwo komunistów w Chinach odbyło się za cichym przyzwoleniem grubej finansjery światowej. Taka jest prawda i o tym piszą poważni znawcy tematu historii i finansów. No z przy, powiedzmy sobie połowy ubiegłego wieku można kilku takich autorów wskazać z najwyższej półki. To nie jest żadna wiedza tajemna. Więc no to tak po prostu było no i ten, ten owoc tych, tych dawnych zdrad i intryg po prostu funkcjonuje siłą rozpędu i, no i zacięcia i woli walki ze strony zdradzonego rządu demokratycznie wybranego tych niepodległych Chin, który się wycofał po prostu pod naporem przeważających sił na tę wysepkę i tam pozostał i ta niepodległość pielęgnuje chińską nieprzerwanie na, na tej wyspie zmontowany. Ja jestem ich zwolennikiem w sensie tym, no takim właśnie powstańczym, bo to, to państwo nieprzerwanie istnieje w sensie symbolicznym i prawnym pomimo zwycięskiej rewolucji komunistów no ale komunistów jest dużo więcej rządzą potężnym terytorium, są uznawani przez ONZ a to biedne państewko na wyspie czyli ten taki jakby rząd chiński na uchodźstwie tak naprawdę no bo do tego się sprowadza, może to porównać do rządów Mikołajczyka w Londynie tak naprawdę, czyli do, do rządu symbolicznego, no ta będę ostatnie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, przed dziesięcioma laty ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie zginął tragicznie w Smoleńsku. Załatwiono przy okazji także tę sprawę. Czyli, tak, że, tak, to czyli, jest że, tematyczne. Ale to jest też skutek prawny, że tamta zadra została już z historii usunięta, że już nie ma y, wątpliwości, które państwo polskie jest najmojsze, której obowiązuje. No z powodów no, utraty ciągłości rząd siłą woli już chyba i, i, i, i zacięcia, i pamięci kontynuowany na, na wygnaniu w Londynie, no i z kosym okiem, na którego Londyn spoglądał na, jako taki cierni w boku, jako to wspomnienie ich grzechów, które popełnili za czasów Churchilla, no teraz z powodów, że tak powiem, biologicznych ten problem zniknął, tak? I podobnie, ja nie chciałbym być tu złym prorokiem, ani, ani no, obwieszczać jakieś... E, e, e, jakąś klęskę, no ale tak w przyrodzie to się odbywa, że silniejszy zwycięża, a później to zwycięstwo jest legalizowane i czasami w sposób nieelegancki to się tak odbędzie także w sprawie Tajwanu. Te paralele co do ciągłości państwa polskiego na uchodźstwie w Londynie i tego co się dzieje na Tajwanie są bardzo bliskie, bo przecież londyńczycy sprzedali na podobnej zasadzie, całkiem niedawno Hongkong, który ewidentnie został wbrew umowie międzynarodowej przez Chińczyków skolonizowany teraz i pozbawiony jego suwerenności, tak? Tak, to było bardzo widowiskowe, bo to się odbywało na oczach całego świata, tak. gdzie praktycznie yy, zachodni świat nie zareagował, oprócz oczywiście listów yy, z pogróżkami, czy z jakimiś tam... No. Londyn, Londyn zalegalizował skutki gwałtu innymi słowy wiedząc, że on się odbędzie po prostu wystawił y, Hongkong na ten gwałt, który był pewny, że, że komuniści zawsze tak robią że to, że to też muszą zrobić no i że zjednoczą na swoich jak w cudzysłowie zjednoczą na swoich zasadach czyli tak zwaną demokrację w Hongkongu zwyczajnie przejadą walcem, a na, tak naprawdę czołgiem. No i, i potem, jeżeli będzie ślady, to przyjadą kilkukrotnie, żeby te ślady na Tiananmen zastrzeć, żeby one znikły. Zostały zmiażdżone z, z tym gruzem, prawda, który, i, który na końcu będzie miał taki kolor lekko różowy. No tak. Tak to się odbywa, no, tak to wygląda w realnym świecie i nie możemy się temu dziwić, że z Tajwanem będzie podobna historia. Podobna jak w naszej niedawnej historii z rządem w Londynie. Że... Zasadniczo, zasadniczo jeszcze tu bym się wtrącił na moment te relacje między mocarstwami i strefami wpływów, no niestety zawsze są takie same i nie tylko przez dziesięciolecia, ale praktycznie przez wieki obowiązują zasady prawa dżungli w polityce. Kto silniejszy ten wygrywa, dopisuje odpowiednią historię, koryguje niewygodne fakty, osoby niewygodne również znikają i następuje nowe rozdanie, które jest już poprawne z punktu widzenia takiego czy innego hegemona i mamy nowe, nowe sytuacje, notabene Chiny dzisiejsze nie bez udziału Stanów Zjednoczonych są takie, jakimi je obserwujemy. No chociażby tak, no, Brzezińskiego wymieniając i jego rolę. No, był jednym z ojców wczesnych tego, tego eksperymentu. Brzeziński, Kissinger dwóch tych, tych staruszków, którzy tego, tego dzieła dokonali No i cała plejada ich naśladowców. Więc no, ten plan po prostu przynosi teraz owoce i, no, i nie możemy się dziwić, że one są takie, jakie są. No Po prostu to się tak odbywa. Mnie tylko zadziwia no może nie, no w sensie tym socjologicznym i historycznym to, że na przykład Polska, Litwa, Czechy, które jeszcze państwo z naszego sąsiedztwa, jest kilka tutaj ewidentnie, które bardzo mocno są podatne na te, na te wezwania z Taipei o pomoc i tam było kilka ważnych delegacji parlamentarnych, które wcześniej tam pojechały, między innymi z Czech i z Polski żeby potwierdzić nasze pełne wsparcie dla, dla demokracji tajwańskiej, między innymi właśnie z powodów tych wspomnień historycznych, tych, tych no, ewidentnie konweniujących, tak, tych, tych, no, takich braterskich niemalże, wojennych, partyzanckich wspomnień w naszej historii, bo to, to się wyczuwa, że tutaj wieś jest taka organiczne, prawda, mimo tego, że Chińczycy pozostają nadal bardzo dalekimi naszymi kuzynami, bo z Azji są skośni, mają zupełnie inną kulturę, ale przecież Chińczycy kontynentalni w porównaniu do tych z Tajwaną to są jakby dwa różne gatunki ludzi, tak? Tak, oni się różnią bardzo so między sobą. Podobnie jak się Wietnamczycy różnią od Japończyków i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś widziałem taką tablicę tych właśnie nacji azjatyckich, gdzie były te, te cechy antropologiczne wyeksponowane i rzeczywiście jest to bardzo wyróżniające. No tak, my, my tutaj przede wszystkim wyczuwamy tę nutę wspólnoty tej, tej walki partyzanckiej, tej, tego ruchu podziemnego, tak? Te, e, oporu z, z przeważającą siłą wroga tak? I, i budowy e, diaspory na wygnaniu, no, w warunkach oblężenia de facto. No bo to, to, to jest właśnie ta, ta paralela między Londynem polskim Londynem i, i Tajpej jest bardzo żywa. Stąd różne tutaj akcje parlamentarne, polityczne o małym zasięgu, no bo przecież to są, to są grona, że tak powiem... Yy, w sensie z, anto, z historiografii wymierające. No, po prostu to są środowiska niszowe, tak? Ale taki głos jest bardzo donośny wciąż. No podobnie jak u nas w kwestii ostatnio dyskusji historycznych na temat Ukrainy i Wołynia, prawda? Że grupy ludzi kilkudziesięciotysięczne maksimum 100 tysięczne potrafią no, zachybotać poważnie oficjalną linią polityczną państwa ponad 30 milionowego. Więc no, to są żywe wciąż wspomnienia, które mają istotną rolę w bieżącej polityce, ale no ale są instrumentalnie wykorzystywane i nie będą dominujące. Czyli walec z historii albo czołg po nich zwyczajnie przejedzie, tak jak było już wielokrotnie ćwiczone. I tutaj przestrzegałbym wszystkich tych wypuszczonych protestantów, protestujących z flagami, którzy ochoczo rzeczywiście na zamówienie z kilku ośrodków dużej polityki, wybiegało na scenę i robiło te spotkania i deklarowało wsparcie gospodarcze, polityczne i wojskowe Tajwanowi. Pomimo tego, no, że mają nikłą wagę, a ci zawodnicy wagi ciężkiej, zwłaszcza Stany Zjednoczone, w tej sytuacji zachowywały dyplomatyczną powściągliwość. W szczególności teraz Biden jego ekipa, m.in. Sullivan, czyli ten tak zwany doradca do spraw bezpieczeństwa, czyli de facto pełniący obowiązki prezydenta, mocno odradzał marszałek Parlamentu Amerykańskiego wizytę w Tajwanie właśnie z powodu tych różnorakich kolizji. No ale ona ma prawo, no bo jest niezależną władzą ustawodawczą. No ma, ma takie prawo, no że nie, nie musi słuchać władzy wykonawczej. No. Podobnież właśnie... z generałowie mieli tutaj y, chłodne przyjęcie co do y, takiej wycieczki, która no, nakłada na nich obowiązki y, zapewnienia bezpieczeństwa. W no Biden, Biden ich po prostu wysłał, żeby się wy, wy, żeby dali swoją ekspertyzę i swój głos co do tego opiniotwórczy, nie wiem, to miało postać jakiejś, jakiejś krótkiej notatki. Y, I Pelosi to dostała przed, przed wyjazdem, czyli było kilku tych generałów z, z, z dużymi gwiazdkami czterema, z, z, z, z zarządu, czyli z, z tego centrum operacyjnego, jak on tam się nazywa, zjednoczeni dowódcy sztabów, czy jakoś tak. No i opracowali taką krótką notatkę, że odradzamy z tego i z tego, z tego powodu na podstawie takiej i takiej ekspertyzy i tak dalej. No więc one no, no, zdecydowała inaczej i ma pełne prawo do tego, no bo jak mówię, jest tą władzą ustawodawczą. No, to, to, to jest traktowany mimo wszystko poważnie, no bo jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza i one są od siebie rzekomo niezależne. Tak? No, więc... Głównym główny niby powodem te, tych odwiedzin yy, było wsparcie. Yy demokracji tajwańskiej i tutaj bardzo to się właśnie Chińczykom nie spodobało, bo odnośnie demokracji mają inne zdanie, jak powinno się konstruować demokrację na Tajwanie, który jest częścią Chin według nich i oficjalnie w sumie wszyscy to w taki czy inny sposób akceptują. Zresztą widać, że Stany Zjednoczone traktują bardzo instrumentalnie Tajwan, wyłącznie jako element własnych rozgrywek i myślę, że tak pozostanie, pomimo różnych deklaracji i yy, z, obrony tutaj demokracji tajwańskiej i, i, i społeczności ponad 20 milionów obywateli. Tak w takich podbramkowych sytuacjach yy, wydaje mi się, że nie zostanie zaryzykowana poważna konfrontacja yy, w tym temacie. Musiałoby się coś wydarzyć raczej yy, odwracającego uwagę. No ale wiesz, no przecież nikt nie zaryzykuje tysiąca za dwadzieścia. To jest taki rachunek. No po prostu to się, to, to się nie trzyma kupy. No nie da się tego obronić w sensie dużej polityki. Także no tutaj no to, to było tak zawsze i wyjątków od tej reguły ja nie znam. Nie znam po prostu wyjątków, które by się wydarzyły no i przyniosły jakikolwiek skutek. No po prostu nie było takich przykładów, więc wiesz no szanse na to, żeby Stany Zjednoczone wbrew swoim interesom, albo nawet przy zagrożeniu swoich wiodących interesów gospodarczych, zrobiły coś istotnego dla Tajwanu, są, no, są bardzo bliskie zeru. To są takie szanse jak jeden do tysiąca mniej więcej. Tak, Czyli czysta kurtuazja. Tak, no i do tych, właśnie tej warstwy symbolicznej się ograniczamy tak samo jak było z prezydentem Kaczorowskim no, no tak to się odbyło Ten, z tego powodu chociażby wiesz z powodu tej, te, te, tej, tej podwójnej śmierci to no w oczy ta, ta, ta, ta nieporadność nieudolność gdzie przez kilkanaście już lat Tuzin nie doszło do żadnego do żadnej konkluzji. Tak? W sensie praw. Pewnie prędko nie dojdzie, bo nie tak. Nie, jeszcze nie, nie dojdzie, bo zostało to po prostu zakopane, ale, ale oficjalne władze, które miały wszelkie instrumenty, przynajmniej teoretycznie wszelkie instrumenty państwowe po temu, aby taką, takie działanie. Konkludentne, jak mówią ci goście, prawda, z tej kasty, przeprowadzić? No po prostu tego zaniechały. No chyba nie bez powodu. Najkluczowym tutaj jest osoba Antoniego, prawda? Pilotem. No tak. My znamy to wszystko. No i z okazji 1 sierpnia przypominamy te. te, te, te. No bo tego się zapomnieć po prostu no nie wypada, tak? No, Notabene wracając do 1 sierpnia i do rocznicy wybuchu powstania warszawskiego prezydent pewnego państwa, właściwie nie wiem jakiego państwa wstawił taką gafę, że po prostu ręce opadają, bo powoływanie się tutaj na jakąś solidarność z sąsiadem wtedy, kiedy oddziały od sąsiada pacyfikowały powstanie, no to można sobie na stronach Twittera kancelarii prezydenta poczytać, jaki był odbiór tego wydarzenia i tych no, niefortunnych słów to jest źle powiedziane. No po prostu haniebnych i dla osób, które cokolwiek wiedzą i tym bardziej, które pamiętają dla seniorów, no to potwarz yy, najwyższego kalibru. No tak, i to się odezwie przecież jak każda nieprawość, bo ona przecież nie zniknie, nie, nie zakopią jej. No, jak bardzo by się nie starali. Tego się nie da zrobić, bo to się odezwie i yy, z, dlatego mi przykro patrzeć na przyszłość, bo przecież to sąsiedztwo jest nieuniknione obecnie stało się faktem. Teraz myśmy sprowadzili liczną rzeczę tych gości do siebie. I to będzie kiełkowało i, i no i tak jak wrzut, będzie po cichu tutaj narastało za zasłoną e, haniebną, naciągniętą na to wszystko. Zamiast to naświetlić, prześwietlić i i, i nareszcie wypalić i oczyścić, to zostało tak przykryte tak i to będzie kisło i śmierdziało i będzie ten rzut się dalej po cichu rozwijał. No o tym Przejdź... mówiliśmy wielokrotnie niestety, że to tak jest. E, tutaj scenariusze pośród e, dziejów społeczeństw zazwyczaj kończą się tak samo i, i nienawiścią i jakimś e, antagonizmem e, daleko posuniętym. Myśmy już tutaj technicznie to rozpatrywali, jak to, jak to jest, ponieważ chociażby kwestie szmuglu broni, które to już są meldunki policyjne na temat takich czy innych melin, które zostały zidentyfikowane, różnych incydentów ulicznych i nie tylko, to może się poszerzać, narastać i to, jeżeli nie będzie odpowiednio pokierowane, no spowoduje konflikty na szeroką skalę. A im większy kryzys, tym, tym większe te konflikty są z naturalnych przyczyn. Obawiam się niestety, że chyba taki jest plan, przynajmniej punktowo, sprowadzenia takiego zagrożenia, które później będzie można dalej eskalować. Na zasadzie jakiej? Bałkańskiej, bo przecież tego typu działania destabilizacyjne, jak to <coughs> mówią podręczniki z ostatnich lat, to się nazywa destabilizacja obecnie, w, chociażby w Kosowie, gdzie ewidentnie ktoś zaplanował prowokację dużej skali, aby... <coughs> To rozpalić, doprowadzić do rozruchów masowych. Na szczęście udało się to przygasić świadomemu prezydentowi Serbii, który mimo rozgrzanych do czerwoności nastrojów i tam goście naprawdę się nie patyczkują, bo to jest troszeczkę inny naród i oni bardzo są gotowi do zabawy. Z, noża, z nożami w ręku i do tańców w, w, w, w rytm Bregowicza kałaszników i tak dalej, pamiętasz te nagrania, tak, tak. zdobywające nagra, nagrody światowe no to zostało skomponowane właśnie na tle tych etnicznych wojen jako odtrutka, jako reakcja artystyczna na traumę tego Holokaustu tak by to trzeba nazwać, bo to było de facto całkowita rozwałka państwa jugosławieńskiego, no, z powodów etnicznych, rozpalonych całkiem świadomie niesnasek nie etnicznych i religijnych. No i obecnie nie wiadomo dlaczego. No wiadomo dlaczego jest po prostu taki moment, że trzeba coś zrobić. No i pojawiła się taka inicjatywa, ale na szczęście została ugaszona dzięki bardzo zrównoważonej i powiedziałbym twardej ręce prezydenta Serbii, który no nie jest koniecznie moim bohaterem, bo to jeden z takich, powiedzmy sobie... Ale zna chyba swoich ziomków dosyć dobrze, bo uprzedził tak. sytuację. Ale watażka jest to, to jest taki twardoręki człowiek, rozumiesz, że to jest taki watażka militarny, nie? No i udało mu się to jakoś wyciszyć. Nie? Gratulacje za to, no bo Byłyby kolejne ofiary. Myślę, że do tego ktoś, ktoś miał już przygotowany scenariusz. No, tam już ta prowokacja się rozwijała w godzinach. Tam już naprawdę było niewiele do, do rozdruby. To Myślę, się na, na podobnej rozwija. zasadzie w innym anturażu na Dalekim Wschodzie trzeba rozpatrywać te prowokacje z wizytą na Tajwanie, bo to po prostu o to chodzi. Czy? O rozpalenie jakiegoś ogniska konfliktu wiarygodnego, żeby powiedzieć o, zobaczcie, oni nas biją, no to teraz to musimy im oddać, tak? No i rozpętanie wojny, to już nie oszukujmy się, to po prostu się do tego sprowadza. Ktoś próbuje na siłę znaleźć pretekst do bójki. Właśnie, nie... Ciekawa była wypowiedź szefa Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresa 1 sierpnia, czyli wczoraj który mówił, że ludzkość dzieli tylko jedno nieporozumienie lub jedna błędna kalkulacja od zagłady nuklearnej, powiedział w ten sposób, bo to było spotkanie właśnie w celu przedłużenia e, układu START e, z lat 70., e, hmm. który ma już e, ponad 50 lat i wymaga przeglądu, w 2026 roku e, wygasa. I już są podchody do tego, żeby tą sprawę jakoś uregulować. W zeszłym roku były deklaracje szczytne wszystkich mocarstw atomowych, że absolutnie nie doprowadzą do tutaj rozróby na szeroką skalę. Ale nie wszystkie kraje przecież należą do tego układu. Korea Północna, Indie, Pakistan, no i oczywiście Izrael. Oni się tam nie dopisali do tej listy i nie czują się zobowiązani do przestrzegania tych, tych ustaleń. Natomiast o czym jeszcze mówi Guterres? Podkreśla, podkreśla napiętość tej całej sytuacji, że coraz częściej są używane właśnie groźby użycia broni nuklearnej, chociażby przez Putina, który wyraził to bardzo dobitnie i nie brakuje też chętnych, ażeby takich pogróżek w innych częściach świata używać, chociażby w Korei Północnej, która raz po raz robi jakieś próby rakiet balistycznych. Co więcej, Iran ostatnio w postaci tych przybudówek terrorystycznych wyraził chęć zamiany Nowego Jorku w piekielne ruiny, w sobotę bodajże, czyli cztery dni temu. No i tym sposobem widać, że ta temperatura sporu i zaognienia sytuacji jest coraz wyższa i wystarczy do doprawdy iskierka, żeby coś się zaczęło tlić tu czy tam. Guterres wspomina dwa zakątki świata, Bliski Wschód i Daleki Wschód, czyli te dwa kanarki, o których my tutaj mówimy. I, I to wydaje się jako dosyć uzasadniona przestroga, ponieważ niejednokrotnie w dziejach ludzkości i w nowożytnej historii jeden niewłaściwie przyciśnięty przycisk czy pociągnięcie za spust rozpętywały spory bałagan no te dwa kanarki już śpiewają no, i są rozgrzane i po prostu będzie jakaś z tego melodia, będzie coś grane, wiadomo. No Nic nowego nie odkrywamy, to wiemy no i to wszyscy wiedzą i widzą więc e, to trudno coś nowego na świecie wymyślić bo on jest w sumie ograniczony jest, jest rozległy jest obszerny, jest bogaty wszyscy się na nim zmieścimy, ale mimo wszystko zobacz jednak jest na tyle ciasny, że do tej wojny musi dojść, no bo no bo ukrywają aktywne podchody wyznaczenia tego winowajcy, który będzie pierwszym, pierwszym rozpoczynającym bójkę. Znasz ten nastrój wieczorny, gdzie zazwyczaj jest jeden taki inicjator, który tylko szuka zwady i ktoś tam tego popycha, tego szturcha, tam ktoś mu powie jednemu, drugiemu, tylko... Bo widać, że, no, że no, aż się pali do tego, żeby, żeby coś tam się stało, nie? Żeby się ktoś no. krzywo popatrzył. Tak, no i to wtedy tylko wystarczy jeden niewłaściwy ruch, no i się zaczyna, tak? Oczką oczko mrugnęło nie tak jak czymś. I to, to jest znany nastrój, to, się, to jest powtarzalne. Ludzie tak reagują, więc w historii też tak się to odbywa. No bo to są, to jest, reakcje ludzkie są niezmienne od milionów lat. Tak po prostu człowiek jest skonstruowany, jego psychologia. Więc nie ukrywając niczego, jesteśmy na etapie, gdzie tylko szukamy winowajcy. Toż tylko o to chodzi. Wydaje mi się, że domykamy okres y, życia w, w zupełnej fikcji i następuje y, zerwanie kurtyny i pojawiają się te prawdziwe motywacje, y, prawdziwe y, twarze, y, które spod masek y, wyzierają złowrogimi oczami. No tak to jest w dziejach ludzkości, że przez pewien czas można y, kłamać wielu ludziom, można ich oszukiwać, ale w pewnym momencie cel tego kłamstwa się objawia i wtedy wszyscy orientują się, że chodzi o zupełnie coś innego i nie, to nie jest dla naszego dobra. Jak to mówił klasyk amerykański, można oszukać wszystkich przez pewien czas, ale nie... Można oszukać niektórych, Non-stop, bez ograniczeń. Ale nie da się oszukiwać wszystkich bez ograniczeń przez cały czas. Po prostu się nie da. Więc jeżeli taka fikcja działa i wszyscy muszą jej ulec, no to zawsze przychodzi jej koniec. Niektóre grupy, niektóre wybrane populacje można oszukiwać bez ograniczeń i właściwie bezkarnie. Ale... Tu się taki sketch ostatnio pojawił, kabaretu neonówka, który dzisiaj był szeroko omawiany, na temat oceny i klasy rządzącej, właściwie bez względu na formację, i wyborców, którzy temu przyklaskują i podążają za, że tak powiem, pod tytułem Żądamy obietnic, tak? Więc oburzenie było wielkie, a tu się okazuje, że, że większość światłych komentatorów powiedziała, że to po prostu to nie jest za bardzo śmieszne, to niestety jest prawdziwe. I, I tutaj widać, że fikcją niektórzy po prostu chcą żyć, nie tolerują prawdy, nie są w stanie prawdy zaabsorbować, ponieważ burzy im absolutnie widzenie świata, pojawia się dysonans poznawczy, koliduje to z całym ich światopoglądem. No i ten dyskomfort jest na tyle nieznośny, że po prostu go eliminują, więc no tak to jest. No i no ale niestety to nie, nie są wszyscy. Czasami jest to dominanta społeczna, ale wystarczy kilka procent tych świadomych, które te narrację burzy i dochodzi w pewnym momencie do do wyklarowania i, i do tak zwanego katarzis, czyli do dysonansu poznawczego w wielkiej skali. No. Socjotechnicy wspominają kwotę 4% niezgodności w społeczeństwie, ażeby zasiać skuteczny ferment. Czyli ta łyżka dziekciu 4% jest w stanie dawno wszystko. Dawno przekroczono ten próg jeżeli o mnie to chodzi, jeszcze, więc tak. ta, ta rozgrywka jej wynik ostateczny jest przesądzony. I tu absolutnie mogę Cię pocieszyć, że będzie po naszej myśli, ale zanim do tego dojdziemy, to będzie bolało. To jest nieuniknione, bo Durniów jest zdecydowana liczebna większość i to duża. Na tym polega demokracja, rządy tak większości. Tak jest, to jest niestety 80 plus procent baranów i to patentowanych. Nie przepraszam. demokracja to rządy głupców. Przepraszam, jeżeli kogoś obrażam, bo sam uważam się z definicji za, za łomnego i głupiego, co do zasady, bo codziennie się czegoś uczę. Na tym polega definicja głupoty, że jestem niedoskonały, jeszcze tego przyznaję, no ale właśnie na tym polega moja przewaga i siła. Kogo znasz ze swoich, swojego otoczenia, który jest w stanie się uczciwie przyznać do tego, że jest głupi? No, taka samokrytyka nie jest aktualnie popularna. Im głębiej się człowiek pogrąża w tematach trudnych, tym bardziej widzi złożoność tego świata, a może z drugiej strony prostotę, bo Poprzez te wszystkie procesy okazuje się, że prawdziwe mechanizmy są zawsze te same i pierwotne. Tak, no, ale żeby do nich dojść, to, to, to wymaga najczęściej bardzo dużego wysiłku i pokory. Więc ja Ci mówię z własnego doświadczenia. Ja co do zasady jestem z biegiem czasu coraz głupszy. Po prostu. Jestem głupi, bo po prostu jestem głupi. Ja to uznaję za, za aksjomat. Dzięki temu mogę w ogóle posuwać się do przodu. Ale te, tego, tej świadomości brakuje przytłaczającej większości moich y, kompanów tutaj w niedoli. I to mówię bez żadnego wyrzutu. Nie jestem żadnym y y y ewenementem. Po prostu tak stwierdzam, że to tak jest i tak widocznie musi być. No, żeby dojrzeć do pewnego etapu trzeba pokonać pewne przeszkody, one są poważne no i większość tego nie, po, zwyczajnie nie jest w stanie wykonać no i tyle <śmiech> tak po prostu jest no tak no tak tematem, który tu się też przewinął nie rozwinąłem go wcześniej, bo, bo nas tutaj poniosło w Tajwan a z Chinami był związany Kissinger ale on jest związany nie tylko z Chinami, ponieważ on jest związany <grystany> stanął po drugiej stronie lustra. Ale Heimi jest związany ze wszystkim, jeżeli by się dobrze przyjrzeć, bo jego życiorys jest tak bujny, tak obfity i tak długi, no że po prostu tam się wszystko zmieściło. No to rzeczony Heniek po swoim ostatnio ostrym wystąpieniu, które mitingowało Ukrainę, ażeby przestała tutaj wydziwiać, tylko ukróciła ten, ten cały wojenny proceder i zrobiła porządki pomoskiewskiemu, co wywołało powszechne oburzenie na konferencji, tej, w której występował, już, nie pamiętam gdzie to było w. w w Niemczech gdzieś ta konferencja. W Monachium. W Monachium, no właśnie, w Monachium, notabene. E, także e, naraził się na olbrzymią krytykę i tak trwało to przez parę tygodni, ten obraz. Kolejni komentatorzy zaczynali już rozpatrywać no poważnie tą jego tezę, czy rzeczywiście można by było tutaj już nowe rozdanie zrobić, jeżeli już tak musi być, to już niech tak będzie, byle tylko mniej było ofiar i ukrócić cierpienie tych, tych ludzi. Natomiast się okazuje, że nagle przeskoczył jednym susem na drugą stronę i powiedział, że Ukraina nie może oddać ani metra, Nic, ani kawałka. Jak mówią Rosjanie, niech sobie tak jest. Czyli jakaś poważniejsza ręka musiała nakręcić zupełnie inną sprężynę Henkowi. I Heniek teraz gada z innego klucza. No i stanął po drugiej stronie lustra. Ja Ci nawet zdradzę jego nazwę gatunkową. To jest lustro weneckie. No tak, no tak. Wrócił do poprawności politycznej. Wajcha została przełożona. Komentatorzy bardziej zaangażowani y, uważają, i tu bym się zgodził, że jakikolwiek y, zakres ustępstw wobec Rosji może być zachętą do dalszych y, działań, i do dalszych roszczeń. W związku z tym należy sprawę przyciąć y, na starcie i w ogóle zresetować tą sytuację, powrócić do stanu sprzed, y, sprzed agresji rosyjskiej na Ukrainę. No i to właśnie wyjaśnia nieustanne futrowanie Ukrainy bronią Zachodu, tak, bo dostają transporty dowolnych tutaj rzeczy prawie, które, o które poproszą, coraz poważniejsze to są bronie. Inna sprawa jest, że rozpływa się to po krzakach gdzieś i po różnych bazarach, jeżeli nie dostanie do rąk własnych tego żołnierz ukraiński, bo wszyscy pośrednicy tutaj robią na boki. No i widać, że dostawy nowej broni będą sytuację podgrzewać. Pytanie jest zasadnicze. Skąd się wzięło? Skąd się wzięła ta nagła zmiana stanowiska? Ja mam wrażenie, że niepośrednią rolę w tym gra wariantowy scenariusz moskiewski, który był przygotowany na tę okoliczność i zastosowanie broni gazowej i szantażu energetycznego na Europie bo wiadomo, że Putin trzyma teraz Europę zwyczajnie w żelaznym uścisku i jeżeli zamknie do zera przepływ gazu Nord Stream 1, a następnie zablokuje jamał i inne drogi tranzytowe gazu, czyli po prostu wypowie kontrakty gazowe z różnych tam powodów technicznych i tym podobnych, pomimo embarga, które Europa sama na siebie nałożyła, aż tak powiem z własnej woli. To, no to będzie mieć tragedię ekonomiczną, nie tylko energetyczną, ale ekonomiczną na Półwyspie. Czy na, jak z punktu widzenia Rosji patrząc, to jest Półwysep Europejski tak naprawdę. Więc będzie tragedia zapaści gospodarczej, która nas nieuchronnie czeka i być może... Odpowiedzią na to e, tych dużych zarządców jest e, postawienie zaporowego warunku. No skoro tak, no to anulujemy nasze wcześniejsze przypuszczenia i żądamy powrotu do status quo ante, czyli do resetu totalnego, do powrotu do sytuacji sprzed Majdanu. Ale to, to jest niewykonalne moim zdaniem. Dlaczego takie żądanie się pojawiło? No, ono jest chyba całkowicie rozsądne w dużym rachunku geopolityki światowej, no bo gdybyśmy uznali obecny status za trwały i możliwy do utrzymania, no to Putin wygrał, wygrywałby ekonomicznie i militarnie na wszystkich polach. No bo bywałby punkt tam, gdzie było to dla niego istotne. Posuwałby swoją zachodnią granicę i umacniał na zachód, uniemożliwiałby penetrację sił natowskich w swoim otoczeniu. Do linii Bugu co najmniej, bo państwo Ukraina de facto byłoby państwem upadłym i nie byłoby w stanie zapraszać NATO i instalować kolejnych baz wojskowych i tak dalej, i integrować się też z Unią Europejską, bo to wszystkie mrzonki o kandydowaniu upadłego państwa, nie będącego w stanie regulować swoich długów, no to po prostu to, to, to się nie wydarzy. Więc wszystkie ambicje ukraińskie byłyby w ten sposób zniweczone, czyli powstałby państwo buforowe, takie zgniłe niepewne, sezonowe marionetkowe między Polską a Rosją Polską, Rosją Ukra na południu, Rumunią i Bułgarią które by to doskonale spełniało wszystkie wymagania Putina no bo on by tam posłał kilku agentów którzy by to dobrze ogarnęli i byłoby fajnie no bo nie zapadłyby żadne decyzje które zagrażają w jakikolwiek sposób interesom Moskwy, tak? No, jest jego... ale byłby ale... to taki swego rodzaju Liban w, w tym obszarze. Tak. Ale to on nie grozi stabilności politycznej i gospodarczej i militarnej Rosji, bo ten Liban bardzo łatwo, kiełznać. wystarczy wysłać dziesięciu tysięcy komandosów i parę rakiet i to po prostu z, z, zbombardować jak będzie gorąco i wszystko. I pozamiatane. I koniec rewolucji. Z punktu widzenia Moskwy to jest bardzo dobre rozwiązanie. Mało tego, Poza tym rozwiązaniem politycznym mamy rozwiązanie yy, yy, gospodarcze. Wszystkie sankcje na, na import surowców z Rosji odbiły się w ten sposób, że one dramatycznie podrożały. Europa jest, znajduje się w stanie zapaści gospodarczej, albo przynajmniej na jej progu, bo Europa właśnie weszła w etap bardzo szybko eskalującej recesji, co widać na wykresach i w wiadomościach oficjalnych ze statystyk, więc to nie jest żadna nowina. Z początkiem drugiego, przepraszam, trzeciego kwartału, drugiej połowy roku Europa synchronicznie ze Stanami Zjednoczonymi wchodzi w recesję. Europa z dużym impetem, Stany Zjednoczone delikatnie. To spowoduje w czwartym kwartale zapaść gospodarczą i, i de facto depresję, skoro będą braki zaopatrzenia w energię, bo nie będzie na, na nią nas stać po tych cenach. Po prostu nie będzie gospodarka, przemysł i odbiorcy indywidualni nie będą w stanie sfinansować tych wywindowanych niebotycznie cen energii, którą musimy importować, bo jej po prostu na miejscu nie wytwarzamy. A kto ją dostarcza? Rosja. I czy my ją z kupimy z Rosji wprost, czy przez pośredników, poprzez rynek światowy nie ma znaczenia. Putin jest super zadowolony, OPEC zarabia krocie i on razem z tym kartelem domówiony z Mohammedem bin Salmanem, który niedawno przybił piątkę i potwierdził to bodajże jeszcze wczoraj w, w OPEC-u, no że przyjaźń i solidarność wewnątrz OPEC plus jest niepodważalna. Czyli nie ma mowy o jakichkolwiek sankcjach i ograniczeniach y, nakładanych przez OPEC na Rosję. Bo ona solidarnie wywiązuje się ze swoich umów. Koniec kwestii. Europy jest... są zintegrowani. To bardzo wyraźnie teraz jest do zauważenia. Po ostatniej wizycie właśnie w Arabii Saudyjskiej i w Iranie tam się przecież spotkał Putin z, z Raisin, prezydentem Iranu i jeszcze z Erdoganem. Tak. No ale wiesz co to oznacza w dużej, na dużej planszy? No Putin wygrywa na wszystkich polach. No to jest niedopuszczalne, bo on przecież miał tę wojnę przegrać. P powróćmy do, do definicji e, na początku konfliktu, czyli w lutym, do końcu lutego na początku marca. Jak NATO formułowało Cele swoje operacyjne, do czego dążymy, o co nam chodzi na Ukrainie, po co pomagamy Ukrainie? No przede wszystkim musimy doprowadzić do tego, aby operacja Putina okazała się fiaskiem, czyli żeby nie zwyciężył. To jest podstawowy cel. Nie możemy dopuścić, aby Putin wygrał. Tak? Nie no tak, pro... oczywiście. Wróćmy do tych sformułowań, one później zostały kilkakrotnie powtórzone, między innymi przez szefa NATO. To jest cel niepotwarzalny i wszyscy sojusznicy go zatwierdzili. Nie możemy dopuścić, żeby Putin tę konfrontację, tę wojnę wygrał. Niezależnie od tego, jak ten pokój na Ukrainie będzie wyglądał, ale on nie może tej wojny wygrać. No ale co oznacza wygrana? Wygrana militarna i wygrana gospodarcza. W tej konstelacji obecnej Putin wygrywa zarówno kwestię militarną, jak i y, polityczną, jak i y, ekonomiczną. Taka jest ewidentna, obiektywna prawda. Ja nie jestem jego rzecznikiem, tylko relacjonuję, co się dzieje. I najgorsze jest to, że na wszystkich polach płatnikiem netto i ofiarą tego bilansu jest kto? Europa w szczególności, w szczególności Polska, która się zaangażowała po drugiej stronie, e, zarówno wojskowo, jak i gospodarczo, i finansowo, i politycznie, po drugiej stronie tej, te, tej wagi prawda, wielowymiarowej. No i co teraz? Sytuacja jest trudna, sytuacja jest trudna, bo bo gdyby, jak przedtem Kissinger powiedział, uznać tą sytuację, byłby to bardzo groźny precedens akceptacji stanu okupacyjnego. Do tego, jak widać, Zachód nie, nie, nie chce doprowadzić, ale to oznacza podwyższenie temperatury starcia wojskowego. Być może, podejrzewam z drugiej strony, że Putin nie jest na tyle głupi, żeby nie rozumiał o co chodzi, wie doskonale co oznacza przeskoczenie przez Kissingera na drugą stronę lustra, rozumie, że nie może wygrać na wszystkich polach i musi wymyślić w jakiś sposób, aby wygrać, a jednocześnie przegrać z twarzą, tak żeby obie strony mogły dokonać jakiegoś zgniłego kompromisu, bo jak w każdym meczu, w miarę wyrównanym przeciwnicy muszą mniej więcej wygrać i trochę przegrać przy okazji. No bo inaczej by oznaczało, że po prostu jeden z rywali doznał stromotnej klęski, a do tego NATO ani Rosja nie jest gotowa. Czyli Putin nie może się przyznać do tego, że dostał bęcki i uległ w tej konfrontacji, bo to jest z różnych powodów historycznych jego całego życiorysu i w ogóle sposobu zarządzania Rosją niedopuszczalne. Bo by zniknął w przeciągu kilkudziesięciu godzin czyli to jest nie do pomyślenia taki scenariusz, ale z drugiej strony tak zwany demokratyczny zachód w szczególności NATO też nie może dopuścić do takiego blamarzu żeby po cichu do, oddał Putinowi w ramach zimowego kompromisu wszystkie pola czyli ustąpił na wszystkich kierunkach to jest nie, nie, niewyobrażalne dlaczego no bo NATO z razem ze Stanami Zjednoczonymi podobno są hegemonem światowym kurde, no to sytuacja jest naprawdę poważna, czyli chłopcy się już tak rozgr rozgrzali i rozdokazywali, że po prostu rozwalili szachownicę i tu się nic nie zgadza, po prostu nic nie, fu nie funkcjonuje tak jak głosiła legenda pielęgnowana od lat kilkudziesięciu kurde, no to musimy pofastygować teraz musimy ponegocjować gdzieś na boku, tak żeby doprowadzić do, do wiarygodnego kompromisu, tak żeby jeden trochę uległ, a drugi trochę przegrał, tak żeby to wyglądało, że jednak były zmagania, ale to się Pobiliśmy, tak? Ileś tysięcy ludzi zginęło, ale no, walka była wyrównana i teraz dochodzimy do sprawiedliwego pokoju. Rozumiesz? No, no bo inaczej, albo jedna strona się okaże, że, że jest do niczego, albo druga strona jest do niczego. Ale nie wolno do tego dopuścić, bo, bo cała narracja ostatniego półwiesza legnie w gruzach. Rozumiesz co ja mówię? Stawka jest bardzo wysoka. Nie, nie to jest klasyka. Stawka jest większa niż życie. Dosłownie, to jest cytat muzyczny, a jednocześnie bardzo głęboka myśl filozoficzna. No jest w moim dżinglu, także przyznaję sobie tutaj Złotą Gwiazdę i oddaję Ci głos. <głosy> <głosy> Czyżby wobec tego yy, nasz Bliski Wschód, który omawiamy tak detalicznie, y, musiał zaistnieć, a żeby jakoś y, rozwikłać ten węzeł gordyjski między NATO i y, Moskwą. No nie I... wiem, ale jest klimat ku temu. W każdym razie Iran zadeklarował już, że posiada wszelkie środki techniczne do y, nie tylko materiału rozszczepialnego, ale także do nośników, y, bo y, jak już wspomniałem w sobotę y, strażnicy rewolucji irańscy zaoferowali y, y, prace wyburzeniowe w Nowym Jorku. Y, y, za darmo. No, za, darmo. I to za darmo, tak, w ramach reklamy dla, dla swoich y, nieśmnych działań. Szef, y, szef, tak, organizacji atomowej irańskiej y, powiedział, że owszem, mogliby mieć y, bombę atomową, ale nie są na razie tym zainteresowani. Na razie y, y, mogliby podpisać umowę, ale słaba jest oferta. Tych strażników wykreślić z listy nie chcą. W związku z tym jesteśmy w martwym punkcie z rozmowami wiedeńskimi już od dawna, od całych miesięcy. Izrael po ostatniej wizycie Bidena uzyskał deklarację, że Stany Zjednoczone dopełnią wszelkich starań i wszystkich środków technicznych, jakimi dysponują, ażeby stanąć po stronie Izraela. Dodatkowo premier, no już lapid wtedy, bo po wymianie oni są, zamienili się stokami. przypomniał, że gdyby coś się Izraelowi nie podobało, to oni sobie tutaj porządki zrobią po swojemu, samodzielnie, bez względu na opinię Stanów Zjednoczonych, bo żadną umową związani nie są i od dawna nie byli. W związku z tym ich to nie dotyczy, a zagrożenie egzystencjalne jest dla nich tak istotne, że po prostu użyją sobie tutaj wszystkich wytrenowanych już podczas długich ćwiczeń Procedur. I z ostatnich kilkunastu dni wcześniej również Lapid potwierdził, że wszystkie przygotowania po ich stronie, jakiej mieli przygotować, zrobili. Oczywiście można by je kontynuować, ale to już jest wystarczająco dużo, ażeby odczekać wyłącznie na decyzję polityczną o ataku. Także przypominam te słowa, decyzja polityczna uruchamia działania Izraela. I na taką to decyzję oczekuje rząd wykonawczy. To już nie jest, przypominam, rząd koalicyjny, lecz rząd techniczny, który praktycznie nie ma odpowiedzialności między frakcjami, lecz tylko praktycznie wobec wyborców, ale jeżeli stan wyjątkowy czy wojenny by się przydarzył, to praktycznie jest siła wyższa, która niweluje wszelkie procedury, dyplomatyczno-demokratyczne, a tylko dekrety i błyskawiczne reakcje wykonawcze wchodzą, czyli po prostu reakcja wojskowa. No czyli odpowiadają przed tak zwanym Bogiem i historią. No i to znana sytuacja. No i wygląda na to, że w tej konfiguracji i konstelacji międzynarodowej, no to musi tam wybuchnąć najpierw, żeby te duże figury inne mogły pozostać w swoim blasku chwały, no bo inaczej, no to dochodzi do szybkiej konfrontacji atomowej i wtedy nie ma żadnych supermocas, tylko jest jedno wielkie pogorzelisko i to bardzo szybko, bo to potrwa najwyżej kwadrans. To nie jest moja wiadomość, tylko z analizy z gier wojennych sztabów po obu stronach Pacyfiku. Nie. Z bardzo prostej przyczyny, chociażby z obecności łodzi podwodnych, takich gigantów w różnych zakątkach w pobliżu tak zwanym, tam gdzie taki cel się znajduje. No mówimy po prostu o błyskawicznym ataku z rakietami hipersonicznymi z, z, z głowicami manewrującymi, które działają no, z prędkościami powyżej 10 macha, więc to prędkość rzędu kilkunastu tysięcy kilometrów na godzinę. Ziemia ma, wiadomo, obwód około 40 tysięcy kilometrów długości, więc aby okrążyć Ziemię potrzeba z taką prędkością ile? No trzeba około godziny. Połowę Ziemi to pół godziny, a ćwierć Ziemi na no to kwadrans. No i to jest właśnie czas tak zwanej anihilacji wzajemnej. Kwadrans. No właśnie, nie od parady Guterres, czyli szef Organizacji Narodów Zjednoczonych zaznaczył z dużym naciskiem te krytyczne obszary, jako przede wszystkim Bliski Wschód, a dopiero później y, Daleki Wschód, czyli Azję, y, mówiąc, że to są regiony na skraju katastrofy y, zmierzającej w, w stronę groźby użycia bomby jądrowej, broni jądrowej. Wiadomo, że skala tej broni jest y, bardzo szeroka od y, pocisków artyleryjskich niedużych. To są ładunki, które mają zasięg liczony w, w setkach metrów, potem w kilometrach, a później to już są takie kolumbryny kontynentalne, które mogą naprawdę namarasić w skali kosmicznej. No i no to po prostu, cóż Ci powiem, no. na naszym lokalnym teatrze działań wojennych, czyli u naszego wschodniego sojusznika, Wygląda na chwilowe odprężenie, bo przygotowujemy się do sierpniowej kontrofensywy kijowskiej na wschodzie. Liczba ofiar na razie jest spadła o połowę czy o jedno, do jednej czwartej nawet z grubych kilkuset na, na dobę, więc no, z tego możemy się cieszyć. No i nie wiadomo, czy nastąpi ta wielka kontrofensywa na Wschodzie, wzmagająca oczywiście liczba ofiar i, i wzajemne animozje, czy też Wolta Kissingera doprowadza do, do zamrożenia tego, tej zabawy i przeniesienia ciężaru gdzie indziej. Ja jestem zwolennikiem tezy, drugiej z wyłuszczonych powodów, no po prostu teatrzyk jest już tak daleko zaawansowany i tak dalece kosztowny, że nie można go już dalej prowadzić bez niezbędnej eskalacji w kierunku broni taktycznej, jądrowej, a potem od razu strategicznej. Rosjanie mają to zafiksowane, zaplanowane i te plany są jawne, więc to nie stanowi żadnej tajemnicy. Jeżeli I nie brak zwolenników takich rozwiązań po, po No jeżeli chodzi o sztab generalny, tego Gerasimowa, Patruszewa i te całą Ferajnę, to, to oni wręcz przebierają nogami, żeby skończyć te zabawę, bo to już trwa ponad pół roku. To właściwie no, nasi przodkowie, nasi admirałowie i generałowie przewracają się w grobach. W przemawiają tam tym napuszonym tonem do Władimira Władimirowicza który tam rzekomo rządzi i mówią towarzyszu ale coś zróbcie no bo nasi generałowie się burzą no przecież on jest tam patrzą na niego jako na cywila on przez kilka miesięcy czy tam dwa lata był w KGB potem z tej służby zrezygnował i Jelcyn go przywrócił na dowódcę nie wiem czy pamiętasz to był rok przełom wieku, 1999 rok. On go przywrócił tam, nie wiem, czy on był pułkownikiem wtedy już w KGB, kiedy... To... Dziękuję. Przywrócił go z rangi pułkownika, od razu dał mu awans na generała, że był dowódcą KGB na miesiąc przed objęciem funkcji yy, yy, prezydenckiej. Ale to był spadochronia z zewnątrz, on przecież nie był insajderem KGB, nie był w tej formacji, był typowym leszczem z ulicy, od kilku lat tam pracującym na dorywczo, na różnych tam etatach. No i prezydent Jelcyn go przywrócił do łaski, kazał robić porządki na samej górze. I on to zrobił, ale jako outsider. I on jest outsiderem nie tylko... Do... on pracował w NRD przez długi czas. On jest nie tylko outsiderem w KGB, czyli w wywiadzie zagranicznym. I nie tylko w KGB jest outsiderem, ale jest outsiderem w szczególności w wywiadzie wojskowym, w GRU. W tym, w, wśród tych generałów. I oni na niego patrzą tak trochę, wiesz, kosymokiem No co ten gówniarz tutaj kurwa, robi? Przecież on nam demontuje imperium i nasze wielkie komunistyczne ideały. My tu mieliśmy największy potencjał nuklearny i mogliśmy zmieść stale zjednoczone w ciągu kwaransa z powierzchni ziemi. A on co? On tutaj się układa z bitoniem i, i na Ukrainie jeśli nic nie dzieje. No w końcu skończmy ten cyrk. No tak myślą generałowie. Ja ich tu nie tłumaczę, tylko relacjonuję, jakie są nastroje. No bo wiesz, generałowie w takich dużych czapkach, no to czują ciśnienie, rozumiesz, że to oni Różki myślą. taki generał to ma troszkę inną konstrukcję umysłową. No i inną czapkę też ma, zauważ, że to wiesz, tak ten jest potencjał jest zupełnie inny. On inaczej, że tak powiem, widzi ten świat, no. No i ja się mogę z tego śmijać, drwić, tak jak to robię i na różne sposoby te prezentować, ale niemniej to jest realne. Bo ci goście mają pod sobą setki tysięcy wojska i, te i tysiące rakiet, więc to nie są żarty. Ja broń Boże, się tym nie straszę, tylko mówię, że tak jak oni mówią, że to jest realne, bo w każdej chwili one rzeczywiście mogą wylecieć w powietrze. Więc, no zabawa jest na poważnie. To, jest, to już nie ulega wątpliwości, że to nie jest tylko gra pozorów, że myśmy sobie tutaj pograli w jakieś klocki. No nie. Ta Ukraina jest poważna. No jest poważna pomimo tego, że na no, nie takiej dawnej okładce woka. fashion, beauty, military, Ja to nazwałem w, w treści... <sum> naczelnik ukraiński właśnie z małżonką się zaprezentował jako styl życia. To wiadomo, WOK to jest dla modnisiów pismo. To określony jest zestaw ludzi, którzy to czytają na co dzień, którzy się tym posiłkują do kreacji stylu. No, widać, że jakoś trzeba będzie powypełniać te wszystkie historie stworzyć jakieś odprężenie, bo ja to tak rozumiem, że to jest kwestia odprężeniowa, żeby poniekąd odwrócić uwagę, a z drugiej strony jakby ucywilizować te wszystkie wybryki, które tam się dzieją, bo wiadomo, że zbrodni wojennych nie brakuje po obu stronach. No ale publika łapie to i, i widać, że zyskuje to po prostu popularność Czyli sznyt w zielonej koszulce stał się popularny, tak? Stał się popularny. Ja tu widzę drugie dno w tym wszystkim. <głos> Promocja stylu wojskowego to będzie moda na nowy sezon. Sezon zaczyna się już w późną jesienią. Także teraz na świecie będą inne mody. Zielone moro w terenach zielonych i szaro burę w terenach pustynnych. Military outfit to się nazywa. I ja to zauważyłem na ulicy, faktycznie jest pewne branie, w szczególności imigrantów ze wschodu, doceniają nowe plecaki, które kupiłem swojemu synowi, militarne. I tu kilku nawet powiedziało: o, To Haroszy ten, ten mówi: Rukzak masz Haroszy?". że tego, ten, to fajny. Produkcji jak najbardziej polskiej. Firma, która wcześniej produkowała sprzęt wyłącznie sportowy, dostarcza plecaki wojskowe, militarne, survival. Także wszystkie trzy w jednym i możesz za niewielką kwotę je kupić. Skąd? Pojawiło się też sporo sprzętu właśnie z turystycznego. Tak. I najbardziej... Survival. Survival military, to się tak nazywa, nie? taki nowy trend jest i to widać tutaj w różnych tam sklepach, ja to obserwuję z ciekawością i widać też społeczny odzew, to m.in. dzięki Ukraińcom, oni to doceniają, mówią, o tutaj masz wojskowy plecak, mówię, jaki kurde wojskowy, normalnie, sportowy, nie? Ty, ale to, to militarne jest, no. Także firma się znalazła i nie będę jej reklamował, tylko mówię, że jest na rynku, za niewielkie pieniądze możesz kupić i faktycznie jest użyteczny, czyli praktyczny, jak chcesz iść do lasu <głos> i do błota i tam, wiesz, wiadomo, do różnych tych ćwiczeń w terenie, to faktycznie się sprawdza, także... Firma rodzinna, produkująca na zamówienie ministra Błaszczaka, kurde, spełniła wszystkie wymogi i działa. Także wiesz, możemy też coś zrobić, mimo wszystko też u nas, już nie mówię, że Błaszczak kupuje czołgi w Łabędach, bo nie kupuje, tylko w Seulu, ale plecaki kupuje na szczęście jeszcze u nas. <grych> Taka, taka dygresja mi się przypomniała porady wojskowego w zakresie ewakuacji cywilów, cywilów żeby nie ubierać jednak odzieży wojskowej i, i żadnych przedmiotów nie posiadać, które przypominają broń, chociażby w postaci na wierzchu. Żeby się ubrać w różową kurtkę i żółte gacie z równie ciapkatym, najlepiej tęczowym plecakiem, i maszerować środkiem drogi, wówczas nie będzie się potraktowanym jako poważne zagrożenie, a nawet najdrobniejsze zagrożenie. Jest większa szansa opuszczenia terenu zagrożonego. Czyli na tak zwanego... No nie, nie, tutaj nie powiem tutaj, bo nas zbytną, no to sam rozumiesz, no. W każdym razie wszelkie podobieństwa z siłą militarną y, należy wycinać, unikać tego, bo jest potencjalny set. Ja już wiem, to będziemy w takich szmatach, rozumiesz, jako dwaj menele, iść pod ramię środkiem drogi i śpiewać. Z reklamów... no, się <śla> tak to ma wyglądać? W tym szaleństwie jest metoda. Jeżeli się chcesz ewakuować, bo jeżeli Rozumiem. masz zadanie do wykonania, to jednak raczej niewidzialne stroje. Rozumiem. To tego. Czyli takie... Ten. O, ja Trzeba wszystko. wybrać opcję. Wszystko jasne. Trzeba mieć kilka kompletów ubioru. Tak. Survival miejski ma tutaj ścisłe wytyczne w tej dziedzinie. <śleszy> Menele doskonale wiedzą jak przeżyć w trudnych warunkach, co już było takim mrugnięciem wielu reżyserów w filmach katastroficznych, gdzie właśnie te osoby wykluczone ze społeczeństwa, ale przyzwyczajone do warunków ciężkich, wprost zagrażających życiu, dlatego że przenocowanie w mroźną noc na zewnątrz to jest walka o życie bo ranka w większości nie, ludzie nie doczekają, jeżeli nie posiadają zabezpieczenia. No, nie radzę Ci próbować, także uwierz mi na słowo, jak będziesz próbował, to, to włącz sobie budzik na 15 minut, bo możesz zamarznąć po prostu, bo zdrętwiejesz i się nie obudzisz, także no, nie radzę próbować, i, ale prawda jest taka, że w warunkach w obliżu zera i sub zero, no to po prostu na 6 godzin to gwarantowane jest wymrożenie, wychłodzenie organizmu śmiertelne. Bez dodatkowych zabezpieczeń. A zobacz, Menele potrafią przeżyć twardą zimę owinięci w gazety, więc jednak potrafią parę rzeczy, nie? Tak, no jest to na przykład siły woli przetrwania, jednak siły życia, pomimo wszelkich przeciwności losu, które ich doprowadziły do tak trudnej e, sytuacji życiowej, no to to jest może osobny temat, natomiast e, warto się nad tym, nad tym zastanowić. No to wiesz, specjaliści powiedzą, że to są umiejętności taktyczne. <śmiech> Dobra, to Mamy już tutaj ten zwornik, że tak powiem, sytuacji ukraińskiej i, i militarnej domknięty tymże magazynem wokół, czy jak się tam mówi po francusku czy po angielsku. I, I widać, że poziom, że tak powiem, pewnego absurdu cywilizacyjnego już jest naprawdę wysoki, bo jeżeli strefy wojenne są odwiedzane przykładowo przez zagranicznych gości w Kijowie, gdzie mer wychodzi na wysoki balkon i z, z lampkami szampana objaśniają sobie widoki na różne strony. No to nie jest to z całą pewnością strefa wojny. Widać, że to bardzo różnie jest. My tego oczywiście nie widzimy z bliska, bo to trzeba zasadniczo na wojnie trzeba być, żeby można coś było o niej powiedzieć, bo poziom propagandy jest tak olbrzymi, że praktycznie każda ze stron kreuje zupełnie inny świat stosownie do bieżącej polityki militarnej w tym zakresie. Także nie da się tego sprawdzić, jeżeli nie ma się swoich ludzi na miejscu lub wiarygodnych korespondentów. I na tym też polega głównie propaganda wojenna, że jest tak dokładne sito informacyjne, że w wielu przypadkach opinia publiczna praktycznie nie jest w stanie zapoznać się z sytuacją. No i jest, żyje sobie w błogiej nieświadomości, a my realizujemy własne plany. Także no to tak, tak, tak wygląda. No. Najważniejszą dla mnie informacją jest Wolta Kissingera. To jest zagadkowa sprawa i trzeba to jakoś oprawić Ale troszkę zło wroga, muszę powiedzieć. No tak, no, to coś tu się stało, coś się przestawiło i coś, y, będzie, będzie jakaś zmiana w harmonogramie. Ja tutaj w tych tutaj y, odnoszę się do naszych tych y, dat y, wstępnie wyselekcjonowanych w połowie miesiąca, bo to jakoś tu się układa, wiesz, ten to? Sierpień, wrzesień i, i tak, tak dalej. Yy, wspomniałbym tutaj Sokratesa, yy, czyli yy, program yy, komputerowy symulacyjny yy, Anna Armstronga. Yy, właśnie w ostatnią sobotę był artykuł na ten temat. Yy, I on, wiesz, czy, yy, a danych ma sporo, bo tych analiz dobowo przeprowadzano w tysiącach, chyba. Eee, właśnie zanim cokolwiek z wojskowych rzeczy, to jednak kwestie walutowo-finansowe. I tutaj widać, że wykresy po prostu szalają po obu stronach oceanu. Eee, pieniądze płyną z Europy do Stanów. Eee, widać, że system bankowy europejski trzeszczy w posadach. Eee, wskaźniki niemieckie, jako największej gospodarki europejskiej, no po prostu się walą. Także jest ciekawie, bo tempo tych zmian no, jest zastraszające. Czy myślisz, że to już będzie w sierpniu? No symptomy się pojawiają. Symptomy się pojawiają. Ciekawostką jest stan banków szwajcarskich, które próbują się przed tym drenażem, ja to tak odbieram, przed mm -hmm. walutowym drenażem jakoś obronić, a tu stanie jest wielkie. Właśnie w stronę Stanów Zjednoczonych. I to z Europy w drugą właśnie. Banki europejskie nie posiadają wystarczającej wiarygodności, żeby działać na rynkach globalnych, bo widać, że ich punktacja i wiarygodność radykalnie spadła. Szczególnie ze względu na kwestie uzależnienia od rosyjskich węglowodorów. Szczególnie ze względu na przedłużającą się wojnę na Ukrainie, która przecież wysysa spore kapitały z Europy. No i ogólny układ prawda, typu zielona energia, wyłączenia prądu, ciepła i tak dalej. Czy, to, czy, to czy, wierze, tu, należy, czy tu należy upatrywać źródła e, zmiany, przemiany wizji Kissingera? Bo ja bym był skłonny do tej hipotezy się przekonać dlaczego? no bo nie da się niczego wykonać wbrew pieniądzom to musi grać synchronicznie. najważniejszym wyznacznikiem wszystkich działań są pieniądze bo to ile milionów umrze to jest oczywiście ważne, ale jeszcze ważniejsze jest ile miliardów zostanie stracone, rozumiesz? I kto zarobi? Pieniądze. I kto zarobi? To jest z naszych, Czyli, że hierarchia jest niestety taka. Pieniądz, zasoby ludzkie, zasoby naturalne. Że... Europa płaci za wojnę i to grube pieniądze. Widać, że proces jest rozwojowy. Dynamika jego wzrasta, a jeżeli ruszą się kostki domina w sensie braków energetycznych, zaczną się walić sektory gospodarki. Nie, wiesz, co, wiesz co ja przeczuwam i to co mi tak tu pachnie, że tak powiem, za ekranu i za kulis? Putin zwyczajnie przedobrzył. To znaczy zbyt dobrze jego kagibiści przygotowali te swoje plany już od kilkunastu lat e, cyzelowane. To nie jest żadną tajemnicą. Rosja jest na ten. Ataki na te konfrontacje przygotowane w odróżnieniu od Europy. ich działania są ściśle wyliczone. Tu nie ma nic z przypadku, bo w każdej z tych drobnych punktów spornych na wszystkich polach do tej pory Putin wygrywał. I to dzieje się od grubych kilkudziesięciu miesięcy. Więc to nie może być dziełem w przypadku, że tak geniusz zaplanował. To jest praca zbiorowa. To jest praca zespołowa, wymagająca planowania wariantowego, strategicznego na wiele możliwych scenariuszy i możliwości. I to na pewno w sensie statystyki nie jest to dziełem przypadku, jestem tego absolutnie pewien. Putin wygrywa dlatego, że jest dobrze przygotowany. No bo A, weźmy pod uwagę, ile lat temu inaczej. Rosja hmm. przestawiła się na gospodarkę wojenną? Dziesięć lat temu. Powiem Ci inaczej, powiem Ci inaczej, z punktu widzenia takich propagandystów typu Sakiewicza, Rosja nie przegrywa tak, jak żeśmy oczekiwali. To jest wersja, że tak powiem, made in Warsaw. Okej? Okay? Czy jest poprawnie Poprawna politycznie. politycznie. Tak nie przegrywa tak, żeśmy przewidywali i jest w związku z tym dysonans, że jest problem planistyczny, realizacyjny. I trzeba, yy, no Kissinger musi przeskoczyć na drugą stronę lustra, bo to nie może być tak, żeby było aż tak źle. A dlaczego? Bo Europa zaraz zanurkuje i to na ostro już leci w przepaść. I to jest za wcześnie w harmonogramie, bo ona miała się zwalić kiedy? W czwartym, w czwartym kwartale. Ona miała się zwalić na przełomie roku, kiedy ogłoszą nową cyfrową walutę 1 stycznia 2023, którą to datę ja znam od roku. Dlaczego? Tak. Nie to, że ktoś mnie objawił tylko z trzech niezależnych źródeł. Obserwujemy różne tam projekty, które są realizowane, które wymagają ileś tam milionów nakładów i ileś miesięcy pracy, żeby je zamknąć. No i wygląda na to, że ten harmonogram będzie zamknięty po prostu operacyjnie od 1 stycznia 2023. Ale Europa już teraz się zawala. Mamy dopiero początek sierpnia, no i co dalej? Mamy pół roku przed sobą, a tu już robotnicy wychodzą na ulicę, żółte kamizelki, kurwa strajki... Przepraszam, wyrwał mi się. W Wczędzie na ulicach, no takie hasła są teraz na, na bieżąco, już nie mówię o Kaczyńskim, ale we Francji, w Hiszpanii, w Niemczech. W Holandii, rolnicy i tak dalej. A, ale wszędzie, to się dzieje na naszych oczach. My tego nie utrzymamy, nie ja okiełznamy, bo to się rozpełznie. Będziemy, mieć, będziemy musieli ogłosić stan wojenna, tylko pogorszy po sytuację. Właśnie, I... tu, mamy, tu mamy klucz do tej sprawy, kumulacja czynników miała być wojna krótka, jest długa. Miała być wojna wyłącznie pozycyjno-polityczna. Okazuje się, że jest wojna na wyniszczenie, na dewastację, ładowanie nieustannie sprzętu, który jest tracony, niszczony, rozkradany i tak dalej. Państwa europejskie ładują grube pieniądze w to wszystko. Jest do utrzymania olbrzymia rzesza uchodźców wojennych. Dodatkowo mamy politykę zielonych, która jest polityką, gospodarką absurdu i sabotażu. Mamy Urszulkę ze swoją zieloną energią. Mamy Szwaba z, z, z przykrócaniem wszystkich tutaj wygód cywilizacyjnych. To się wszystko ponakładało i w tym momencie się okazało, że stanęliśmy na kruchym lodzie i zaczyna się wszystko osypać. No chłopaki przedobrzyły, harmonogram się nie spina, poszło za szybko. I to się wszystko porozwala po kątach i musimy znaleźć jakąś wersję awaryjną, żeby jeszcze trupa utrzymać na nogach przez kilka miesięcy. O! Czyli, że Europa nie może tak szybko zatonąć. Zgadza się, bo ona jest na skraju przepaści i ja nie mówię tego jako Wielki analityk geopolityki, wiesz, typu znanego pana doktora, tylko człowiek, który para się pokątnie, domokrąży spekulacją i patrzę na wykresy i, i, i czuwam nad tym, co się dzieje w pieniądzu. To ja ci relacjonuję, że euro znajduje się po prostu, no już nie na skraju, już nurkuje, że tak powiem, ku przepaści i tylko nadzwyczajne akcje ratunkowe reanimacyjne go powstrzymają przed nieuchronnym zawałem. Ale zobacz, że są takie e, momenty, kiedy te najtrudniejsze procesy e, są klarowne tylko przez chwilę, bo później następuje nowy jakiś zamęt, który e, ukrywa i motywacje i te wszystkie e, prześwitujące e, wyjaśnienia, pod jakimś nowym problemem i tylko co jakiś czas jesteśmy w stanie poskładać te wszystkie nitki w jakimś logicznym kontekście i ułożyć to w spójny obraz, takie puzle wyraziste, gdzie wiadomo, gdzie jest początek, gdzie koniec, a nie jest to pełna chaosu rozsypywanka. No wiesz jaki jest wspólny mianownik tej zabawy? Euro, które po prostu się przewraca, same z siebie gnije, wywala się, przewraca, jak chcesz to nazwać. Niemcy nie są w stanie tego dalej sfinansować, dziury na południu, Draghi wyskoczył z cyrku, dlatego że nie jest w stanie politycznie tego utrzymać, bo, bo powiadają posłuszeństwo. Y Kwestia wyborów najbliższych w październiku jest przesądzona i będzie rządzić koalicja w Rzymie, która po prostu euro zwyczajnie wywali w kosmos, po prostu, bo nie będą mieli innego politycznego wyjścia. No i co to oznacza? To oznacza, że euro w szlak trafi. I to niedługo, to jest kwestia krótkich kilku miesięcy. A do tej daty technicznie zaplanowanej, tej realizowalnej, jak wiadomo każdemu inżynierowi projektu. To są rzeczy etapy, które trzeba przejść, które muszą być sprawdzone, bo niesprawdzonego elementu nie możemy uruchomić, bo inaczej po prostu to wszystko się wywali i prezes nas wywali z pracy i odbierze nam premię, mało tego, jeszcze pozwie nas do sądu na milionowe odszkodowanie. Nie dopuścimy do tego. To nie jest technicznie gotowe. Potrzebujemy tych kilku miesięcy na testy, synchronizację, wymianę informacji technicznych z poszczególnymi bankami centralnymi w Europie i tak dalej. Te kilka miesięcy najbliższych jest na to przeznaczonych. System technicznie może działać, ale nie uruchomimy go teraz na gwizdek, bo po prostu się wszystko rozwali i będzie wielka tragedia. Nie damy rady. No to My musimy... Jeszcze... Weźmy jeszcze temat funduszy emerytalnych, które miały obowiązek, mówimy o europejskich funduszach emerytalnych, które miały obowiązek ustawowy w określone instrumenty lokować środki, kiedy stopy procentowe od 2014 roku były na minusie, tak? a koszty obsługi tego każdego z funduszy to jest kilkuprocentowy wskaźnik, rzędu ośmiu no procent. Za konkretnie się zżera ten pieniądz. Nie, on jest wypalany. Długi zobowiązania są wypalane i de facto po dziesięciu latach takiej zabawy efektywnie, jakbyś to policzył w realnych wartościach kapitał, który jest w nich ulokowany, spadł do połowy. No bo to jest minus yy, ujemne oprocentowanie inflacja, minus koszty które operacyjne, które ponosimy co, co roku, plus wpływy bieżące, które nie są rosnące, więc no, mamy co roku minus jakieś 5 do 10%. No, przez 10 lat no, to zdążyło to spaść do połowy wartości realnej. Czyli fundusz emerytalny, który był niewypłacalny 10 lat temu, obecnie ma połowy wartości realnej i jest dwa razy bardziej niewypłacalny. Tak? Rozumiesz? Z nie większym trupem niż poprzednio. Tak, i, i jest kwestia nie, nie tylko e, definicji nieżywego, ale jest definicja, jak jest długi horyzont utrzymywania go w zamrażarce. No i ten horyzont drastycznie zmalał już nie razy dwa, ale razy cztery. Wykładniczo, po prostu. Poprzednio mogliśmy udawać wedle bieżących parametrów, że on być może żyje w sensie utajonym w zamrażalce przez lat 20, a obecnie to spadło do lat 5. Czyli mamy rok 2022 plus 5, 2027, czyli przed wymarzoną datą dwa, d, kluczową 2030, gdzie miało się to wszystko przestawić, to po prostu samo z siebie runie. Rozumiesz? Nie da się tego powstrzymać. To samo równie przed datą dojrzałości, czyli że jest kryzys wielowymiarowy, a pierwszym ogniwem, które za szybko zgniło, jest Europa, która właśnie teraz doświadcza, kiedy ludzie są na urlopach paroksyzmów, no, tornada finansowego, czy po prostu euro się zawala. I nikt o tym nie mówi, bo to jest największa tajemnica. Więc od sielanki do Lanki droga bardzo krótka. Tym bardziej, że te zjawiska są ponakładane na siebie i obserwujemy tutaj dużą erozję i upadek wielu procesów gospodarczych w zastraszająco szybkim tempie. Te wskaźniki po prostu się sypią. Wakacje mają to do siebie, więc taki powiedzmy umowny 15 sierpnia że większość publiczności nie jest skupiona na sprawach gospodarczych. Trwa błoga nirwana. Wszelkie wakacje kredytowe i bankowe, zamknięcia właśnie dostępu do, do gotówki wybierane są. Nie mówię, że to tak się zdarzy tym razem. Niemniej jednak w momentach, kiedy klienci jak najmniej obserwują tych procesów, a wakacje właśnie temu sprzyjają. Kto wie jak to będzie, jeżeli któryś z kluczowych banków przykładowo nagle okaże się niewypłacalny i to może się przecież wydarzyć, jeżeli drenaż kapitału z Europy na zewnątrz będzie nadal w tym samym tempie przebiegał. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy, czy będzie to w sierpniu czy we wrześniu. Więc poślizg tutaj jest nieduży. Ja się tak dzisiaj zastanawiałem nad tym, czy, czy kwestie tematów, które nam się nie udały trafić, y, czy to jest duży błąd, że zamiast coś się zawalić po 70 latach, zawala się po 71 lat? Y, czy to jest dużo, że coś zamiast za miesiąc się zwalić, się zwali za 7 tygodni? Jeżeli chodzi o procesy globalne, wszystko to jest bardzo szybko i wszystko to jest bardzo dramatycznie, ponieważ zwykle tego typu procesy zachodzą w normalnych warunkach przez dziesięciolecia, a nie przez miesiące czy tygodnie. W związku z tym jesteśmy w stanie destabilizacji gospodarki i każdy z tych procesów może wywołać reakcję łańcuchową, która przełoży się błyskawicznie na inne parametry gospodarcze. Czyli bardzo ładnie mi odpowiedziałeś, tak, w dzienniku telewizyjnym. Dziękuję za wypowiedź obszerną. Wszystko wyjaśniłeś, ale nie wiem wciąż, czy to będzie sierpień czy wrzesień. <śmiech> za, załóżmy, że, że jesteśmy gotowi mentalnie do tego wydarzenia. Ważne, żeby spiżarka była dobrze zaopatrzona Ewentualnie jakieś substancje rozweselające by się przydały. Oczywiście legalne, jak najbardziej. Polecam tutaj miody pitne. Im zimniej nocą i wieczorem, tym chętniej pije się ciepły miód. Ciepły miód rozgrzewa dodatkowo. Jest to w zgodzie z wytycznymi przykładowo ministra gospodarki niemieckiego, który poleca kupić sobie dodatkowy sweter. No i chodzić po schodach ja wszystko rozumiem, ale o, o, omijasz szerokim łukiem zasadnicze pytanie ja Ci nie przyciskam, broń Boże tylko <śmiech> powiedz po przyjacielsku bo to do niczego nie zobowiązuje dwóch starych dziadków na galeryjce z Monty Pythona czy tam innego tam kabaretu coś sobie tam opowiada no, <śmiech> ma pet tam ha ha ha no to jak myślisz, że to będzie sierpień czy wrzesień? To będzie po 15 sierpnia, ale przed wrześniem. Dlatego, że te procesy muszą... To, to nie jest tak, że to się z godziny na godzinę zdarzy w takiej skali. To, to musi być jakiś rozpęd do tego. Dlatego, że yy, sierpień, końcówka sierpnia ma to do tego, że ludzie są nadal w wakacyjnych nastrojach i nie będą widzieć sygnałów przepowiadających, bo jeżeli tak podejść do tego tematu, jak my podchodzimy, gdzie się kilkanaście razy dziennie przegląda różne miejsca istotne w internecie, gdzie są te sygnały na bieżąco podawane, wówczas się wydaje, że żyjemy w takim szaleńczym pędzie. Ale jeżeli to zostawić chociaż na chwilę, pójść do ogrodu, posiedzieć sobie, po, posłuchać ptaków, to nagle się okazuje, że świat się zatrzymuje. Więc żyjemy między tymi dwoma zjawiskami yy, w, w tego opętańczego biegu i błogiego wakacyjnego spokoju. Gdzieś to pomiędzy tym yy, a tym no, czyli koniec, nie... koniec sierpnia, koniec sierpnia mówię. Aha, czyli że... Sierpnia. Czyli Ale musi się coś zdarzyć po 15, bo to jest znowu magiczna data, jak to uwielbiają numerolodzy i, i różni czarodzieje finansów, to, to wynika, że tak powiem, z ich korzeni, że symboliczne daty są fascynujące i w związku z tym dają lepsze efekty medialne dla osób, które orientują się, o co chodzi. Wtedy ci, którzy wiedzą, o co chodzi, mają czas, na działania prewencyjne. Czyli, że na początku września dadzą nam szkołę, tak? Tak, to już musi być rozpędzone wtedy. Aha. Oczywiście ryzykuję tutaj reputację analityczną, ale co mi szkodzi? No ale do szkoły i tak trzeba iść. To nam dadzą trzeba szkołę i, i nauczą nas Moresu i innych rzeczy. I jest... Chociaż teraz, wiesz, szkoły mają być zamknięte zupełnie z innego powodu. Z powodu braku węgla i opału i energii cieplnej. No, ale co To dopiero, jest zapowiedziane. Dopiero pod koniec października. Tak, no bo to jeszcze jest ciepło we wrześniu, więc później może się to zdarzyć. Hmm. Wszystko się może zdarzyć. W ciekawych czasach żyjemy, jak to mówili Chińczycy. Zresztą oni yy, też żyją w ciekawych czasach, bo będą musieli udowadniać swoją mocarstwowość już yy, niebawem, bo nie będzie się dało nieustannie pochukiwać tylko i tupać nóżką. Na no babcie. Jeżeli się chce swoją pozycję utrzymać. No zwłaszcza na babcie, no, bo jak można krzyczeć na babcie? No, weź się, zlituj. no. Nie. <śmiech> Także nie wiem, czemu oni sobie taki cel wybrali teraz tych pochukiwań, żeby... Nie, to oni sobie nie wybrali, no ktoś im ten cel wystawił po prostu, dostali taką aktorkę do obsłużenia, no patrz panu, kurde, musimy krzyczeć na babcie, no to jest niehumanitarne, ale co mamy zrobić, no? Taki scenariusz. <śmiech> Będziemy krzyczeć na babcie. <śmiech> ale ja, no kurde, gdzie my żyjemy, człowieku, Myśmy się na Marsa przeprowadzili, to byłoby zupełnie inaczej. Wiesz, no zawsze zostaje jeszcze Madagaskar. Już nie jeden miał na tym Madagaskarze wylądować. Polacy tam mają jakieś tradycje w tej dziedzinie. A tam, jest... tam jakąś kolonię A... założymy. Nie, ale tam jest już polska kolonia. No to, to trzeba ją rozwinąć, zdecydowanie. Podobno dobrze prosperuje, także wiesz, jest wymiana kulturalna i są na... nawet studenci stamtąd przyjeżdżają tu na nasze uczelnie w ramach tej wymiany. To jest poważna sprawa. Ja kiedyś studiowałem razem z, z synem tamtejszego króla. To nie żaden dowcip, to jest prawda w ramach wymiany kulturalnej. <tetyzny> Bardzo sympatyczny gościu był, rozrywkowy. Przychodził na wszystkie imprezy w akademiku. <tetyzny> <tetyzny> No to zawsze ciekawe są tego typu imprezy. Można się yy, dowiedzieć o odmiennych zwyczajach, jak to imprezują na drugim końcu świata. Yy, także, zawsze to jest poznawcze. Także wiesz, to, to wiesz, świat jest kolorowy, ciekawy, intrygujący, no ale ja bym się chciał dowiedzieć, kiedy będzie to wielkie zanurzenie. No nie wiem, no nie pomogłeś mi dzisiaj. Powiem Ci, że jestem ciągle w rozterce. Muszę zapytać znanego szamana, na północ od Warszawy jest taki jeden, którego pozdrawiamy tu niezmiennie i nawiązujemy z nim kontakt. Może coś z tego wyniknie, mam taką nadzieję, także wszyscy, którzy tego słuchają, niech trzymają kciuki tutaj za nas, że, żeby się udało, bo no bo ja też bym chciał wiedzieć, kiedy to tak się przekręci, wiesz, czy no, no w środku sierpnia, czy na końcu, czy we wrześniu, to to bym wtedy coś tutaj zaorał. Nie przed 15 sierpnia na pewno, bo to by było w ogóle. No no, poza konwencją. Poza konwencją, no cały teatr to... Żygnali. No dlatego prognozuję i planuję swój krótki wyjazd tygodniowy teraz, na początku sierpnia, żeby być tutaj gotowym, wiesz, na, na, na, na obchody wiesz z tym i na, na... przede wszystkim muszę pójść na procesję, nie? to ważne jest I zrobić fotografię, a poza tym jeszcze się naładować intelektualnie, że zebraliśmy kłosy i powiązaliśmy snopy i tak dalej że to, dożynki, dożynki. Ta, a później dorżniemy w atachę i, I, <śmiech> i zobaczymy co dalej <śmiech> polski język jest bardzo bogaty chociaż ostatnio y, muszę powiedzieć że rada języka y, polskiego dołożyła do pieca w wielu tematach nawet mi tego nie mów, no. Nawet mi nie mów, no, profesor, jak on tam się nazywa ten, którego ja oglądam w telewizji. Nie, nie wiem, nie wiem jaki, ale to po prostu jest żenada. Bo bo jak rozpatrywać takie zdanie, może to właśnie jest na przekór temu wszystkiemu. Nowy transport broni trafił w Ukrainę. Jak ja to słyszę, to, to nowy. To, to to trafił... Można to dwuznacznie zrozumieć, co tam w tą Ukrainę by trafiło i jaką w wielu megatonach mówimy. Mnie to, konkretnie to że... trafia szlak, jak takiego słyszę. Także, także nowomowa językowa tutaj kwitnie, coraz to większe nowotwory się pojawiają, to może ze względu na, na te genetyczne w ogóle eksperymenta. Bo, bo język widzę, że również podlega degradacji w bardzo dużym zakresie i, i coraz to ciekawiej jest. Podobnież z Rusią i Wróś. Zawsze się mówiło na Rusi, ale teraz Wróś jadę, czy jak to tam? Myślę, że puryści językowi po prostu dostają skrętu kiszek na te wszystkie zwyczaje, bo poziom Poziom już tej politycznej reformy językowej przekracza wszelkie granice. Tak, no poziom agresji w Ukrainie narasta. No i w Ukrainie możemy skazać, że to będzie poriadok albo będzie bez poriadok, czyli będzie tak zwany ten, no butel po polsku będzie. No, to się możesz dowiedzieć na stacji benzynowej albo kolejowej, że będzie po prostu. No, no co, co zrobisz, no? Mały bałaganik. Ty! W Ukrainie tak. był bez poriadok ich. Ale jeszcze mi się jedna ciekawostka przypomniała. W ramach Bliskiego Wschodu, bo, bo, bo to jest temat yy, cały czas gorący, Chińczycy się bardzo objawili w Syrii. Zaoferowali dostawy zaawansowanych technologii w zakresie obrony przeciwlotniczej i różnych systemów obronnych, co bardzo się nie spodobało yy, Izraelowi. I tutaj widać, że ten front irańsko-rosyjsko-chińsko-syryjski ulega scaleniu. No właśnie, to tak ja przypuszczam, że Władimir ich tam poprosił. Oni powiedzieli, no to, to, to pewnie, że tak zrobimy. Przetestujemy nowe baterie tutaj na warunkach bojowych, bo jeszcze nie mieliśmy okazji u siebie na poligonach skonfrontować to z, z systemami obrony przeciwlotniczej NATO. A to jest niepowtarzalna okazja. To jak tu wystawimy w Syrii i to będzie na was. No przecież wiadomo, że Władimir tam rządzi na Syrii, tak? Tak, no. Także Chińczycy trenują w Syrii. To już jest ale ale to jest wymiana techniczna. To jest wymiana techniczna. To absolutnie nie ma nic wspólnego z wielką geopolityką, którzy, którą nie... Niektórzy... Tak, tak. Znaczy, ja no. myślę, że tam sprawozdania piszą, laborki, jak to tam te środki techniki się sprawują. Wszyscy mówią o tym, że prezydent Xi wkroczył do Syrii, to znaczy, że on jest pod rękę z Putinem i tutaj będzie i tak, i wojnę z Izraelem, to na pewno we dwóch teraz uderzą na Jerozolim i z Iranem musimy się bronić. Ale to jest bzdura idiotyzm. Żaden z nich w Teheranie nie zobowiązał się do, żadnej, do żadnego paktu y, pokojowego z Teheranem na wypadek y, wojny. Rosja i Chińczycy i Turcja zobowiązały się do przyjaznej współpracy. Ją po prostu zacieśniły na swoich własnych warunkach. Głównie w zakresie paliw. I dla własnego interesu i to wszystko. Przy okazji tam podpisano jakieś tajne umowy na tam dostawy uzbrojenia. Nie jest wielkiego za zakresu. I ja z tego wnioskuję, że nie chodzi o wielką zmianę wiatrów tylko o przyjazne gesty i o właśnie o takie taktyczne yy, okazje, które się na polu yy, konfrontacji i wojny pojawiają. Na tym przykładzie Chińczycy chętnie skorzystają z tego poligonu w Syrii po to, żeby przetestować swoje systemy rakietowe, nowe, które cały czas aktywnie rozwijają. Tak? A to jest niepowtarzalna okazja, żeby je skonfrontować z siłami obrony przeciwlotniczej wroga z którym przecież cały czas Chiny unikają starannie konfrontacji. Czyli mówią, że absolutnie nigdzie na świecie nie znajdujemy się w sytuacji żadnych zatargów z NATO. No ale w Syrii to my tylko tak się to przy okazji z, z Rosjanami tak zaprzyjaźniliśmy, dostarczamy jakieś tam baterie przeciwlotnicze. Tutaj się bawimy, takie, takie klocki robimy harcerskie, tak? No po prostu oni przygotowują nowe wersje broni i je do wielkiej konfrontacji po to, żeby zmierzyć parametry broni natowskiej, amerykańskiej głównie, tak, na placu tak. realnego boju, nie w kosmosie nie w prospektach reklamowych, ani nie w ukradzionych informacjach od, zapłaconych od, od różnych tam zdrajców, tylko realnie, tam gdzie to się odbywa. Czyli nie chodzi o wielką wojnę w Syrii, która jest przez nich traktowana jaki taki pypeć na tyłku, jako taką okazję do zabawy, gdzieś nad, na drugim krańcu świata. Podobnie jak i Rosja, dopóki to nie na poważnie nie rozgórzeje, ale wtedy zagrają duże armaty i duże rakiety. Bądźmy świadomi tego, co, co ma miejsce. Zarówno Ukraina, jak i Syria do pewnego momentu to jest tylko pole takich, yy, takiej walki zaczepnej. Tych yy, różnych harcerzy, którzy biegają i podpuszczają przeciwnika po to, żeby pokazał co naprawdę ma. Jak to działa, jakie to ma parametry, jak to się używa, po to żebyśmy się naprawdę przygotowali do prawdziwej walki, bo wtedy to już będziemy rzucali prawdziwymi rakietami. I musimy wiedzieć, jak one działają. Oni przez te kilkadziesiąt lat ostatnich przecież nie spali w letargu, tylko przygotowywali się do tej wojny. Rozumiesz nastrój? To, broń Boże, nie jest jeszcze ta wojna, ale do niej przedsionek. Oni po prostu już wysłali harcowników z materiałami pomiarowymi, z różnymi tam brygadami wywiadowczymi, którzy po prostu... Nasłuchują, mierzą to wszystko, zapisują, patrzą co się dzieje po to, żeby ukraść te informacje yy, praktyczne. Co ma przeciwnik, jak to działa i jak możemy to zniszczyć. Oni się dopiero przygotowują do wielkiej konfrontacji, tylko że problem polega na tym, że ona jest już niedaleko za progiem w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy. To jest moje przesłanie dla Ciebie, nie wiem czy Cię buduje, czy Cię przestrasza, bo w pewnym sensie Cię powinno uspokoić, ale dru z drugiej strony mnie osobiście no, przeraża, ale takie są fakty. No takie są fakty. Tutaj Armstrong typuje pierwszy, drugi kwartał przyszłego roku na poważną rozróbę. Do tej pory muszą się wydarzyć jakieś drobniejsze konflikty, które rozgrzeją atmosferę znacznie bardziej, chociaż ona i tak jest już rozgrzana. A jeszcze wcześniej kwestie, finansów w drodze do innego świata, bo to można dwuznacznie zrozumieć, do innego świata, czyli na drugi świat lub do nowego świata w sensie nowej technologii pieniądza cyfrowego, totalnej inwigilacji, nadzoru podatkowego nad każdą czynnością gospodarczą. Jak to będzie, w którą stronę to się potoczy? Nie wiem, żeby coś zbudować absolutnie nowego. No Trwa demontaż na całego, także demontaż systemów finansowych już od dosyć długiego czasu. Napędzony jest kryzys, który się zaczął w 2008 roku objawiać i teraz jest jego eskalacja. On się wtedy nie domknął, został zamieciony pod dywan. W tym momencie te rzeczy już wyjdą na światło dzienne w sposób ewidentny Także będziemy mogli zobaczyć ekonomię pozapodręcznikową. To już będzie chyba teoria strun i innych wymiarów. Czy swoim zdaniem najpierw będzie inicja... inicjująco? Będzie uderzenie finansowe czy militarne? Finansowe, zdecydowanie. Uderzenie finansowe moim zdaniem wiąże uwagę całych społeczeństw na problem, problemach lokalnych i osobistych. W związku z tym opinia publiczna nie zajmuje się daleka, da, dalekimi rozgrywkami wojskowymi, bo to ich po prostu nie dotyczy, jeżeli nie mają e, za co zapłacić e, rad kredytowych, nie mają pożywienia, ciepła czy tam czegoś innego lub są bezrobotni. To jest konkretny problem, gdzie trzeba na bieżąco i w, w godzinach, że tak powiem, reagować na rzecz polepszenia i obrony swojej sytuacji majątkowej. A kwestie, co się dzieje na Tajwanie, no to ja osobiście bym się tym specjalnie nie przejął. Czy upada rząd na Tajwanie i czy wkraczają tam z desantem Chińczycy, czy też nie. Natomiast jeżeli jakaś branża przemysłu, w której ktoś pracuje, ulega nagłej zwałce, i następują masowe zwolnienia, czy, czy brak dostępu do surowców produkcyjnych i te po prostu zakłady leżą i kwiczą, no to wtedy zupełnie inaczej z bliska się takie problemy ocenia. Mhm. Że... Finanse zatem. finanse Czyli, że jesteś zwolennikiem mojej osobistej teorii, że najpierw uderzą nas w portfel, a potem przyjdzie cała reszta. Po prostu chodzi to też medialnie o związanie uwagi i, i dezaktywację opinii publicznej, która zajmie się własnymi problemami. No tak, to, to, to jest typowa wyprzedzająca akcja wstrzyknięcia środka uspokajającego, tak? I się odprężasz, tak? Dostajesz pawulon i leżysz, no. I wtedy, inżynieria społeczna i wtedy dokonujemy prawdziwej operacji tej, która posprząta e, e, e, e, e, e, e, no, w, przy użyciu sił realnych czyli tych, tych rakiet żołnierzy w butach tych podkutych i, i nowych władz politycznych no, najpierw trzeba ich znieczulić. Najlepiej byłoby ich wystraszyć wszystkich, ale się tak nie da, więc teraz ich znieczulimy, steroryzujemy strachem, oni będą siedzieli w lockdownie bezbronni, a my wtedy wejdziemy małymi siłami i to wszystko posprzątamy, a potem powiemy teraz jest nowy porządek i tak to będzie działało. Możecie już opuścić wasze schrony. To taki jest chyba generalny scenariusz, no bo wiesz, 7 miliardów Brudasów. nie da się tak no, synchronicznie zapędzić do, do klatki, ale można ich steroryzować strachem i innymi metodami, na przykład finansowymi. Tak mi się właśnie wydaje. No, kwestie redukcyjne to jest temat y, szerszy, czy siedem czy to jest liczba odpowiednia dla rządzicieli globalnych? łatwiej zabić milion ludzi niż ich kontrolować to Brzeziński niejaki powiedział był także tutaj możemy się różnych sztuczek spodziewać jeszcze przed nami przecież już zapowiedziane pandemie szeroko re reklamowane tutaj mamy nowe warianty różnych mikrobów kto wie który wejdzie w realizację, możliwe są rzeczywiście też groźne wersje, które statystycznie będą miały wyższe, że tak powiem, efekty. Trudno powiedzieć. Z całą pewnością materialne ujęcie sprawy jest bardzo dokuczliwe i działa na wszystkich. Ewidentnie pojęcie lockdownu energetycznego, które kiedyś było teorią spiskową i... Może się niektórzy podśmiechiwali, kiedy mówiliśmy o tym w marcu, kwietniu ubiegłego roku. No teraz już się myślę, nikt nie śmieje z tego, ponieważ już w oficjalnej polityce i narracji pojawiają się tego typu rzeczy, jak cykliczne wyłączenia prądu, czy to branżowe, czy te regionalne. Także przed nami różne tutaj podchody, zabawy gry, terenowe i organizacyjne, gospodarcze. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, nie dziwić się sytuacji, starać się y, rozegrać to y, możliwie przy zachowaniu swojego status quo, y, nie wpadać w panikę, bo panika jest najgorszym doradcą, a ci, którzy są przygotowani przynajmniej na wstępne fazy kryzysu, mogą niejednokrotnie nie tylko ochronić y, swój stan posiadania, ale także y, wyhaczyć różne okazje, jeżeli... Są sprytni, e, przewidujący i mają refleks. Jak to zwykle przy spekulacjach niektórzy spekulanci zarabiają głównie na wojnie i na kryzysie. Dlatego też nie załamujmy się i nie wpadajmy w rozpacz, ponieważ e, to jest audycja przeznaczona dla osób, e, które się orientują w tematach, bo mamy spore e, grono, spore jak spore, ale... Z mojego punktu wystarczające y, y, y, świadomych słuchaczy, którzy rozumieją te treści i są doskonale zorientowani, potrafią sobie rozkodować wszystkie te zagadnienia, o których tutaj mówimy. To, że tam mamy poślizgi o parę tygodni takiego czy innego zjawiska gospodarczego, to jest y, doprawdy mało istotne, ponieważ y, wszystkie te zjawiska y, dzieją się w skali makroekonomicznej a to w normalnych warunkach, są dziesięciolecia, a nie miesiące. No, ja się tam nie mam zamiaru tłumaczyć, że jestem głupi, no bo po prostu taki jestem, więc no. To, czy się pomyliłem o dzień, dwa czy rok, to dla mnie na, z wielkiego znaczenia, to nie jest pierwszy ostatni błąd w moim życiorysie. Chciałbym tylko przy okazji takiej, tej, tej, tej, tego wielkiego zamieszania niekoniecznie tam specjalnie coś przytulić, ale żeby mnie wycyny nie, nie całkiem ogoliły do zera, co zamierza otwarcie zrobić Klaus Schwab. Więc y, to jest ruch, jak to mówią, samoobrony. Nie daj się oskubać. Każdy, każdy ma prawo naturalne do obrony własnej osoby, rodziny, godności i majątku, więc wzywam do takiego ruchu partyzanckiego <głos> samoobrony. No przy okazji świetli pamięci Andrzeja Lepera, który był bardzo prymitywnym gościem, ale honorowym. I bardzo skutecznym. I to, co robił, to, był, to było z przekonanie i dlatego zginął w tragicznych okolicznościach. Właśnie z powodu swoich przekonań. Więc to nie jest mój ideał, ani mój wzorzec kulturowy, tylko człowiek, który mi w pewnym sensie zaimponował. Nie mówię, że wszystkie swoje działania kieruję akurat na jego sposób działania. Przeciwnie, aczkolwiek powiadam, że pewne okazje wymagają no, ludzi typu Andrzeja. Tak po prostu teraz jest. I warto by mieć go w swojej świeżej pamięci, no bo było więcej ofiar tego rodzaju w naszej najnowszej historii. No jest cała długa lista. No widzisz, także... No. Ale cóż, z mojej strony... To już cały program, który na dzisiaj y, y, przygotowałem i który sobie wynatowałem. Y, wydaje mi się, że w, w zadrobne szczegóły to już się na tym etapie rozwoju wydarzeń nie warto wplątywać, o ile nie służą jakiejś ilustracji, bo praktycznie Bliski Wschód jest już tak rozgrzany że omawianie tam, kto komu dopiekł, w jaki sposób. Przykładowo dzisiaj strefa gazy była odcięta drogowo przez parę godzin. Ruch został w ogóle zamknięty na autostradach, na przejściach granicznych. Tylko z tego powodu, że pojawiły się jakieś tam groźby. No ale to już jest na obecnym etapie tak, Powszednia sprawa, że, że odnoszenie się do tego praktycznie nie ma większego sensu. Nas interesują tylko kluczowe wydarzenia już w tym momencie, bo na to y, zwracamy uwagę, a żeby się nie dać zwyczajnie zaskoczyć. No i z okazji 1 września pozdrawiamy wszystkich partyzantów. Tak. Życzymy jeszcze miłego wypoczynku w w sierpniu, bo jeszcze mamy te kilkanaście dni, zanim nastąpi połowa miesiąca, gdzie możemy obserwować ciekawe wydarzenia makroekonomiczne. Polecam korzystać, ile się da. Wycieczki, plażowanie, odwiedziny znajomych i uznajomych. Co kto lubi. Także korzystajmy z lata, póki jeszcze pogoda nam sprzyja. Z mojej strony wszystko. Tymczasem do usłyszenia. Kłamiam się.